Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 316. Ja nazywam się, Paluchaka, Dachman i ze mną są w kolejności alfabetycznej. Michał Kita. Dobry wieczór. Aka Nexus. Dobry wieczór Jakiś, wszystkim. Czy jakieś bardzo... opóźnienie mamy. Właśnie, chyba, chyba mamy jakieś opóźnienie, tak mi się zdaje, ale witam cię serdecznie mhm. i witam wszystkich. Juliusz Konczalski, aka Jules. Dzień dobry i Piotr Kudanek, a.k. Kuldan. Dobry wieczór. A nie to Cześć Czołem? Cześć Czołem to jest tylko na YouTubie. Aha, przepraszam. Cześć Czołem to Kuldan. To, to dokładnie. Piotrek, Piotrek się tak wita na osiedlu. Cześć, a później Czołem. No dokładnie, damy kasę. Niektórzy hmm. przybijają piątkę. Tak, tak. Albo po plecach. Yy, panowie, yy, wiem, zebraliśmy plecach. się tutaj yy, ze względu na to, że yy, musimy omówić yy, coś, co się wydarzyło no teraz jak już tak patrzę, to jest dokładnie chyba 9 dni temu. Po raz pierwszy w historii miała miejsce premiera gry, której obiektywna ocena wynosi 12 na 10. I ja chciałem od razu już powiedzieć, że ja nie będę miał wawalne, mi nie zapłacono za to, żebym podcast ten Podcast będzie lakomował. stronniczy, podcast będzie w tak stronniczy. Ale... <laughs> Tobie nie zapłacono, ale ja na przykład odebrałem od członków FIFA koperty. Tak, FIFA 17. Myślałem, że będzie mówił o najważniejszej premierze tego roku, czyli o, o najważniejszej, który będzie premierował na YouTubie w momencie, w którym to nagrywamy, czyli nasi słuchacze dwa dni temu pewnie, albo dzień temu. To jak, jak to się nazywa? Fatal Fury? Kung Fury. Kung Fury. I właśnie, jak to jest, że to jest premiera na, na YouTubie? że to się nie opłaca. Nie, Wiesz, od to razu to inspiratują to. magia absolutnie dla mnie. Od razu zostanie inspiratowane. Wiesz, no to był film, na którym zrobił zbiórkę. zabrał 600 tam tysięcy dolców, mhm. za te pieniążki robił film. Premierę robi na YouTubie. W, to było pokazywane w Cannes i po prostu tam się wszyscy zachwycili. Ale co Wydzie? to za film jest? David, no, zrobi, David zrobił swoją robotę. Dokładnie, David, David... David nagrał piosenkę. David Hasehaw wziął 200 tysięcy z tych 600. Która jest przy okazji telewizji, no. jest przegenialna, prze więc w gruncie, polecam. Ale w ogóle to wszystko, co oni. całe to, to, wszystko co oni pokazywali do tej pory z tego filmu, to jest mistrzostwo świata. Czy, Shire, to... czy czy te, wiesz, te jakieś takie z, z, pojechane VHS-em, filtrem mm -hmm. VHS-owym jakieś tam trailery. Mistrzostwo Świata. Ale czy... co to jest za film, przepraszam? A taki no to, cool. jest taki film jest to jest tak retro mocno... nawiązanie do, do, do, do filmów do lat 80, lat 80 I do takiego najbardziej, to jest, wiesz... To jest to samo, czym był Blood Dragon, czy ten Blue Dragon. Mm -hmm. Dla gier to to jest dla filmów wideo. Pamiętasz ten dodatek, drogi liuszu? czy Blood Dragon? No. O, pamiętasz. No to nie muszę ci tłumaczyć. Ale <głos> nie. jakbyś nie wiedział, to jest taka właśnie... Nie, powiedziałem no tak tylko po to, żeby podtrzymać rozmowę. <głos> nie, bo ja właśnie chciałem, żebyś powiedział nie, bo ja wtedy mógłbym wykorzystać tę sytuację, żeby ci wyjaśnić, co jako to jest. Jednocześnie A jakaś grupka słuchaczy, na przykład, nie wiem, pięciu, sześciu, którzy ostatnie, nie wiem, kilka lat spędzili na przykład na Księżycu, też mieliby okazję dowiedzieć się, czym jest Blood Dragon, ale... Zastanawiam się, co, co przykuło uwagę, tak znakomitego grona y, fachowców, jakim jest żyli w kan, że przyznali tak y, tam jakąś nagrodę, czy nie wiem, czy widzieli po prostu i, i nie, się no, zachwycili. Pieniądze. Ale Damian nie wiem, no, no, no, czy słowo kicz tu jest akurat adekwatne do określenia tej formy, którą oni tam przedstawiają, bo de facto y, jest to stricte nawiązywanie do kina, kina klasy B, natomiast nie takiego tego mocno, natomiast ze z takim mrugnięciem oczka do, do tych wszystkich filmów z lat osiemdziesiątych. Przecież myśmy się na tych filmach wychowali. Znaczy, ja, ja powiem tak, że jak chcę się poczuć dzieckiem, to jednak sięgam po te stare filmy, bo one były robione na poważnie. I ten kicz, to to wypływa po prostu po latach z nich. A tutaj to jest no, taki pastisz... O, i, I to Kung Fury na pewno będzie się świetnie oglądać, tylko zastanawiam się, czy to, co starczyło na dwu pół minutowy trailer, to, co starczyło na teledysk z Davidem Hasselhoffem, który jest świetny, no wystarczy na cały film, rozumiecie, bo to, bo to się bardzo szybko może zjeść, że, że te, te one linery mogą być śmieszne, że jakby ten poziom jakiegoś takiego abstrakcyjnego humoru w tym musi być utrzymany przez półtorej godziny, a nie przez dwie minuty. Ale wiesz co, przepraszam cię, Damian, ale zaczęliśmy, zaczęłeś ten podcast od jakiejś informacji, że epokowe wydarzenie w zeszłym dієmy, tygodniu. A my od 26 minut, z tego co ja widzę, gadamy o jakimś kung i w ogóle ja to... 2006, przepraszam, Iliuszu, no bo się za, za, za, czasoprzestrzeń no tak. ci się za zakrzywiła. Wcześniej gadaliśmy o czymś dużo gorszy. Gadamy może od 8 minut, o, o, jak się od, 8 minut. Żeby, od 20 od minut komentujemy minut. wybory prezydenckie e, e, polskie. I, od 25 lat w wolnej Polsce wybory komentujemy. Natomiast tak, budziliśmy się w innej Polsce i i, te, I ciężko po prostu dojść do siebie. Na szczęście, na szczęście... Na szczęście jeszcze nie jesteśmy za kratkami. Jeszcze nie jesteśmy za kratkami. To ja tylko właśnie, y, y, y, widzisz, bo troszkę mnie wytręciłeś y, No i myśl, gdzie to, jest teraz główny powiedzieć. wątek myślowy? Proszę przywrócić. Ja, do... ja, ci tylko, no to ja szybko tylko Tobie odpowiem na Twoje pytanie, czy to, co starczyło na 5-minutowy trailer, starczy na godziny film? Czy to ślęta będzie trwał? Zobacz, Blood Dragon, do którego nawiązywałem, trwał 6 godzin i grałeś w niego z bananem na twarzy, a tak naprawdę opierał się tylko i wyłącznie na stylistyce lat 80 Rzeczywiście ja tutaj widzę wzburzenie na twarzy, On, no, przez ten eter się Juliusza tutaj przyci przyciska. E, nie, wręcz. no wzburzenie nie, ale... Tak, my... no, pęk mi monitor normalnie, bo widzę jak bardzo chcesz porozmawiać jednak ja, o tym ja epokowym wydarzeniu. Dzisiaj, ja chciałem tylko dzisiaj ci podziękować, że, że spełniasz moje marzenia. Moim marzeniem było nagranie podcastu, na którym będzie Nexus. A dziękuję ci bardzo serdecznie, Juliusie, z wzajemnością. No, to się bardzo cieszę, bo no, wiesz, tak jest mi przyjemnie bardzo. Chce, chcecie nam coś powiedzieć? Właśnie. Związek <śmiech> <śmiech> między nami kwitnie jedziecie, od jedziecie do Irlandii? Nie, nie, nie. No tak chciałem powiedzieć, no chciałem w, w, coś miłego powiedzieć. No po prostu w trakcie głos, coś to miłego to zawsze będzie brzmiał nieszczerze. No jest to segue, no, to jest po prostu perfekcyjny segue w wykonaniu fantazmagierii. Przejdźmy do meritum sprawy. Drogi Jaskierze y Zacznij. Zacz, zacz, Zakończmy w takim odpowiedź. razie ten Kung Fury jakoś. Więc Kung Fury, e, Obejrzymy 28. i będzie recenzja za tydzień. Wszyscy już pewnie e, obejrzeli do tej pory, więc e, to jest taki martwy już temat. Więc przejdźmy do Wiedźmina. Dzikiego do gomu. Czego? Do kogo? Do kogo? Co to za gra? Bo nic nie słyszałem o tym. A następny się pod kamieniem ostatnie... uchował. Przez ostatnie 3 lata nie czytałem jakichś ja pięciusetki. Dziękuję, dziękuję Piotrze, że zadałeś mi to pytanie, bo ja się przygotowałem na to, żeby odpowiedzieć w sposób taki, który jednocześnie będzie yy, zrozumiały <ś Drop Jamaican> dla osób, które nigdy w tę grę nie grało, a grało w każdą inną grę. Damian, w co ostatnio grałeś? <ś opatrzy ihn> y więc grałem w grę, która po części bierze najlepsze cechy z takich gier, jak na przykład Skyrim, Assassin's Creed, Far Cry, Red Dead Redemption, czy na przykład Mass Effect 2. Jest to słowiański western naszego no, polskiego drugiego ładne, studia. Moje, moje porównanie używasz. Tak? No. Się, że... był? Słowiański western? Mi się wydawało, że to... Jak się nazywa ten Przybiłem reżyser taki, co w, na w, w, w polityce yy, yy, robi? Ja panu nie przerywałem. Kuc, tak? <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> Więc y, Wiedźmin. Yy, ja nie mogę opanować wzruszenia, jak o tym mówię, bo to jest gra taka, że po prostu gram i nie mogę myśleć o niczym innym. Jestem w pracy, nie mogę myśleć o niczym innym. Przychodzę do domu, nie mogę jeść, muszę grać. I, i, I powiem wam tak, że te wszystkie wysokie oceny, te dziesiątki, te, te znaczki arcydzieła, to są y, naprawdę zasłużone oceny. Ja chciałem to od razu powiedzieć, tak? Dlatego, żeby nie było później, że będziemy się zachwycać teraz, że możemy już, tak powiedzmy, normalnie rozmawiać. Ale miejmy, miejmy to za sobą, tak? tak ale miejmy to za sobą. No to jest gra wybitna. Ale panowie, bo my tutaj. Rozumiem, wszyscy graliśmy w Wiedźmie. Ja nawet wiem, że Michała nam mówiłem do tego, żeby rozpakował, zerwał folię, więc taki unboxing robiliśmy przez Facebooka. wysłał mi zdjęcia, jak zrywamy folii i albumu, kompendium wiedzy o świecie Wiedźmina. Więc mhm. wszyscy graliśmy tutaj w Wiedźmina, prawda? Tak, zgadza się. Czy z... możemy potwierdzić też kolejną rzecz, że to jest gra wyjątkowa? Pod wieloma względami, być może pod każdym względem. Nie zgadzam się. No, tak, to jest ciekawe. Dziękujemy temat. Michałowi. <grym> tip, tip, tip. Ja teraz, myślę, że. Znowu ja myślę... wracamy do tego samego momentu w historii Fantasmagiery, kiedy to Damian absolutnie bez wyjątków zakochał Mam się w Mam i absolutnie nie jakiejkolwiek krytyki na, na temat tej gry. Damian? Nie, bo tak. Bajershock Infinity jest cudowną grą, tylko Infinity. właśnie po prostu. Infinite. Infinite. Infinite. Że to jest gra po Infamous. prostu. E... <grym> Pod wieloma względami... Wybitna, ale no, ona nie jest tej samej lidzy, co, co Wild w, Witcher. E, Wiedźmin jest po prostu jednak, no, no czymś, co... Powiem tak, że ja, ja wiedziałem, że to będzie gra z otwartym światem, prawda, bo, bo, bo to było już pewne od jakiegoś czasu, ale... Podzielonym na cztery plansze, ale okay. no, no, no, Wiesz, plansze, no tak, rzeczywiście, nie oddali całego <laughs> świata, wiesz, na przykład kula ziemska to ma troszeczkę więcej terenu, no nie? Mogli się postarać bardziej, prawda? Ale od, od ogółu do szczegółu, po pierwsze, podzielili na te plaże, w których się dzieje główny wątek. No trudno, żeby Płownie. na przykład e, Wiedźmin, no nie, e, zamiast do Welen, czy Nowigradu, czy na Skeligę, postanowić sobie, nie, e, odwiedzić jeszcze raz flotsam, nie, bo tak, e, bo tak mówił sobie tam o takie wspomnienia, wiesz, fajna impreza, były fajne dziewczyny, to chcę do tego miejsca, a tutaj twórcy ci nie dali możliwości. Nie, jakby nie ma takiego powodu, no nie, do którego miałbyś inne miejsce odwiedzać, a te, które jednak masz w Wiedźminie, no to... Ciężko powiedzieć, że to jest mały teren, że to jest coś nie do... Ja na początku, I jak to... się mapę odblokowuje, miałem pewien yy, taki mindfuck może powiedzmy, że bowiem na mapie mm -hmm. ogólnej masz do wyboru dwie lokacje. Masz Nowigrad i masz chyba tam Welen, no nie wiem, załóżmy. Nie, więcej, bo masz jeszcze tą startową. Znaczy, nie, ale... Tu jest znaczy, jeszcze Wizima, jest Białej Pomijając te, te, te, te małe lokacje, to chodzi mi tak. o te główne. A one tak naprawdę są na jednej mapie. Znaczy, Welen i Nowigrad, tak. One, Velen, one są, na są na jednej mapie i wiesz, ja w, w, wchodzę w mapę, po czym otwieram się tu i naprawdę kilka razy wchodziłem i wychodziłem, żeby zobaczyć, czy że to jest jedna bardzo duża lokacja, która łączy te dwie, czy hmm. to są dwie oddzielne duże lokacje. Mhm. Ale ona jest ogromna, to, to w ogóle jest... No duża, to no, no tak, no. Jest, ja, a ja, przesun... ja tylko mogę coś powiedzieć? Yy, oddaję głos czy jeszcze, czy jeszcze to nie jest? Wiecie, że, to, no. Halo, ja, ja, ja, ja... łączymy się satelitarnie <laughs> ze studiem w Warszawie. Jak jest nasz czwórka, to będziemy musieli sobie jakoś przekazywać, że tak powiem, tą zacną pałeczkę. Może będziemy no telepatycznie właśnie. rozmawiać, po co słów używać. Na czacie. Słuchaj. Nie, no, Nie, no, no Juliusz razie... chciał coś powiedzieć. Ja tylko powiem w takim razie, że zasadniczo się zgadzam z tym, powie... zasadniczo się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Mhm. Chociaż początkowo jednak miałem takie poczucie, Ym, związane z dwoma aspektami, ze sterowaniem, które mm -hmm. wydawało mi się kompletnie... To jest pierwsze wrażenie, tak. Tak, to było moje pierwsze wrażenie. To sterowanie, przyzwyczaiłem się do tego sterowania, ale w dalszym ciągu Mi uważam, w ogóle nie że, przeszkadza. Że... No tak, ja wiem, tobie teraz już nic nie przeszkadza, ale, ale mi ono jednak trochę przeszkadzało to <laughs> sterowanie i, i było trochę trudno. Nawet chyba słyszałem, że Kuldanek powiedział, yy, napisał mi na Facebooku, że yy, ma trudności z trafianiem w drzwi. Tak, ja mam dotyczy, Ale nie wiem czy to nie wiem czy to dotyczyło tak, Wiedźmina to dotyczyło, to czy dotyczyło, to po tej konwencji było. To dotyczyło yy, Wiedźmina Wiedźwinem miałem okay. problem z trafieniem. Ale Kuldanek nie odmawia tak. pacierza i kieliszka. Przepraszam, zapomnieliście powiedzieć to jeszcze to... tych papierowych drzwi, bo te drzwi są z papieru jeszcze zrobione. Tak. Natomiast, mhm. a drugi element, który trochę, trochę był, jest dla mnie cały czas jednak mimo wszystko wybijający, ale może tak, z czasem on nie jest aż tak przykry. Chodzi mi o te nieszczęsne dostarczanie klatek na sekundę na Xboxie w jakichś nierównych odstępach czasu, co powoduje, że tam są, niby jest duża, wysoka ilość tych klatek, jest taka płynność i tak dalej, na papierze to super pięknie wygląda, w teście na digital fondry wszystko śmiga, ale potem okazuje się w praktyce, że tam są takie przeskoki jakby, nie? że ten ruch nie jest taki płynny, na przykład obrotu kamery, zwłaszcza w, im wolniej się go obraca, czasem jest płynny, czasem nie jest płynny i tak dalej, i tak nie przeszkadzają? I te zrywające tak. To też mnie strasznie wkurzyło, jak odpaliłem grę, wiesz, taki napalony, uległem tej niesamowitej yy, modzie czy, czy temu narodowemu oczekiwaniu na ten wielki. Dobrze, okej, okay, używam złych słów, no, ale uległem temu temu całemu, jak to powiedzieć? No zjawisko um, po prostu takie. Zjawisku fascynacji, fascynacji Wiedźminem, po czym odpaliłem ekstazie. intro i nagle zbiorowej ekstazie i odpaliłem intro i nagle się okazało, że w tym intrze... Yy, nie ma płynności, klatki skaczą, o co w ogóle chodzi? Ale wiesz co, to, to w to intro to jest akurat render. jest wyjątkowo mało płynne, bo ono jest zrobione taką e, animacją, e, b, że tam są plansze bardziej, które mam, nie, więc... nie, no ale nie mówię o intrze. ja mówię o, o nie. mówisz o, o, o tym, intrze, tym, jak chodzi Dokładnie, o tym, które jest o... jakby wprowadza... A to na YouTubie trzeba panowie, było sobie obejrzeć, panowie, że on w ogóle narzekaży. to bym miał disclaimer najważniejszy. Powiedzcie, na jakich platformach gracie, bo my zaraz będziemy się przypychać na jakich rzeczach. Więc Jules domyślam się, że gra na ona tak? Na Xboxie na one, na, one. One, na one, przepraszam yy, no. ten Piotr pewnie gra na PS4 więc... yy, no to jest całkiem zabawne, dlatego że najpierw miałem okazję przejść e, prolog e, i tam jakieś 4 godziny przy okazji na One a teraz gram na PS4, więc mam jeśli chodzi o prolog, mam bezpośrednie porównanie tego jak było okay. na One, a jak jest czyli na ps czyli ja i Damian gramy na PC-cie Na PCcie. Okay. No, ja jestem zachwycony wersją to PC-tową ale... Uber posunięte u was obu? Nie, nie, ja gram na, na wysokich ustawieniach, nie mam włączonych też tych włosów wiedźminowskich i jakiś tak, bo chyba moja karta w ogóle nie obsługuje tych takich ekstra A włosów A masz kartę, 6600 GTX okay, okay. Więc to jest ta dolna półka jeśli chodzi o wymagania Wiedźmina, ale udaje mi się grać przy, przy pełnym tam 1080p Ktoś stawił obrazek z minimalnych detali i naprawdę ta wygląda strasznie źle na minimalnych detalach. I mówienie, że tak wygląda na konsolach, to jest gruba przesada. Nie, nie, nie. nie. Ja widziałem, jak na, na, nawet na filmach, jak widziałem, jak wygląda na PlayStation 4. To, jest, na to są średnie 4 ustawienia 4 na PC. bardzo ładnie. Nie, może nawet wyższe, nawet wyższe. Wydaje mi się, że... Wiem, gdzieś widziałem ostatnio zastawienie, gdzie było porównanie i niektóre były na hani, które było na Medium. W zależności mm -hmm. od efektu tam... No coś... tak, tylko że mi się wydaje, że też warto zwrócić uwagę, że jednak jak siedzisz na, na pececie, bo to jest też kolejny taki element, który trochę jest upierdliwy jednak... Och, ale w nie mów o tym, że grasz na pececie zgarbiony przy biurku, bo większość PCowych graczy gra na kanapie albo na fotelu wygodnie przed mm -hmm. telewizorem, bo pecety teraz podłącza się do telewizorów i grasz na padzie. Nie, no ja gram jak na konsoli, przepraszam. Ja gram z przy, przed dużym telewizorem wygodnie w, w, na Sofia. No to, no jak okay. dużym telewizorem? 55. No to mnie przebiłeś. W gwinta nie gram z tobą. Ale tylko ja chciałem, ja, tego, ja tylko dokończę jeszcze może to, to, to co chciałem powiedzieć. No, ty rady, że, że... Jezu. Nie ty rady, tylko, tylko jeden, jeden słowem. Muszę to powiedzieć, bo przynajmniej powiemy te rzeczy, a potem już będziemy mogli się zachwycać. Natomiast wydaje mi się, że ten <laughs> y, ekwipunek jest trochę za mały, te czcionki są tak. trochę za małe. Wydaje mi się, że to trochę mi przeszkadza. Ja nie mam y, może a... aż aż tak wielkiego telewizora, zapewne sobie taki telewizor niedługo kupię, ale, ale na chwilę obecną na trochę mniejszym telewizorze jednak nie mogę siedzieć na kanapie, no, bo po prostu nic nie widzę. No. Nie, nie ja widzę mam to opisów. samo. To, to jest za małe i to wydaje mi się, to jest upierdliwe. To jest, upierdliwe, tak, no. to, tak, to jest tak, akurat to, rzeczywiście chyba najbezpieczne. Ściąga tak na, jest tutaj problem, tak naprawdę, bo jest rzeczywiście tak, za mała. Tak naprawdę te klatki animacji, te, te, ta grafika, ta jakość tej grafiki, moim zdaniem ona jest na tyle wysoka, że, że to wygląda super, ja to akceptuję. Dla mnie to nie jest żaden problem, czy to będzie high, medium, czy tam, nie wiem, co, co jeszcze. Natomiast rzeczywiście to, co mi przeszkadza, to kwestia tego, tego nieszczęsnego małego ekwipunku, ale to ma być rozwiązane chyba w tym pier pierwszym patchu, który wyjdzie. No to zaraz, chyba tak? nie jest takie Drugi. proste, żeby oni to patchem zrobili, wiesz? Bo, bo Podobno zmienili to na PlayStation 4. Drogi Julesie, poruszyłeś trochę inną kwestię, bo kwestia user interfejsu to jest jeden, jedna chyba największa bolączka Wiedźmina, to jest to, że on jest po prostu źle zaprojektowany albo że może źle to jest za, za, za dużo powiedziane. On jest, mhm. ma no, parę mankamentów, które, że tak powiem, powodują to, że faktycznie mhm. z tą lornetką trzeba przy tym telewizorze siedzieć i naprawdę uwierz mi, uwierz mi, że nawet przy takim dużym telewizorze jak ja gram, również jest ten problem, występuje. Włączysz sobie na pilocie opcję Zoom. W jest to <laughs> duży problem, natomiast o, bardzo bym chciał, żebyśmy... Na PlayStation 4 jest taka opcja właśnie dla, dla niedowidzących, że możesz sobie no, Zoom zrobić coś roz, Rozróżnijmy dwie kwestie. Pierwszą kwestią to jest to, na jakich ustawieniach gramy i to, w jaki sposób świat jest renderowany i tak dalej, to wszystkie cuda i wianki i tak dalej ewidentnie mogę tylko powiedzieć, że downgrade był zrobiony, natomiast nadal to wygląda bardzo dobrze. Ale ten downgrade oczywiście ale, był zrobiony, ale... nie, ale, ale ja, ja tutaj ja, nie chcę ja, jakby tutaj wchodzić w ja szczegóły. Bo, bo, jest okej. Okay. Ja, ja, ja, ja wiem, okay. że, że są osoby, które są wyjątkowo wrażliwe na downgrade nie, i od razu im się włącza, wiesz, no, PC wiesz, Master Race, ale ja powiem tak, że ja rozumiem, że, że, że, że no gra jednak nie wygląda tak jak na tych pierwszych zwiastunach i tak samo jak The Division nie będzie wyglądała tak jak wyglądała na tych zwiastunach, tak samo było z Watch Dogsami. I my się za każdym razem denerwujemy, że coś takiego jest, ale y, prawdopodobnie wyjdzie Enhanced Edition i oni wrócą do tego, pewnie coś poprawią. Cały czas na, na PC wychodzą patchy, oczywiście nie wszystkie te patchy y, są cudowne, bo na przykład ostatni patch z numerkiem 4 no, trochę tam pozmieniał i niestety niektóre rzeczy trochę trochę zaczęły gliczować, no nie, nie? Tam jest, na przykład bardzo... pojawiając się NPC tak po tak, prostu przed tak, tą, jakby się jest, teleportują. Ale jest dobrze zoptymalizowana, to nawet nie trzeba tutaj tym Ale ona po prostu przepięknie wygląda. Ja wam pamiętam tak, że jeśli, jeśli każda gra by downgrade do takiego poziomu, do jakiego przyszedł Wiedźmin, to ja to, to ja w ogóle nawet... To, to nie ma czegoś takiego, takiego problemu jak Downgrade, bo yy, yy, tak przepięknie wyrenderowany świat... Ja czasami, bo ja nie wiem jak wy, ale ja postanowiłem, i być może to jest głupie z mojej strony, ale ja postanowiłem nie wykorzystywać tych tych, tych słupów, no nie, tych, tych kierunkowskazów, tych drogowskazów do, do, do szybkiego przemieszczania się. No to powiem ci, że ja zrobiłem trochę podobnie, Dlatego, że zauważyłem, że mamy tak, po pierwsze, są questy, które wynikają z głównej fiboły, po drugie, są questy, które są z tak zwanych ogłoszeń, z tablic mm -hmm. z, ze słupa, ale również są kwestie, które podnosisz, kiedy pogadasz sobie z panopkiem, tak. który jest zaznaczony na mapie wykrzyknikiem, ale on jest zaznaczony mm. tylko na mapie, kiedy go przejedziesz. Nie jest zaznaczony na dużej mapie. To sam, tak, to I są właśnie takie z tego powodu nie używam szybkiej podróży. No tak, w, znaczy w ogóle są questy, które polegają na tym, że usłyszysz czyją się rozmowę, pójdziesz tak, podnosisz tak, skrzynkę, tak, nie? Tak. Ale chodzi mi o to, że i używając szybkiej podróży jest, obawiam się, że jest ogromna szansa, że te kłasty, które są zaznaczone wykrzyknikami, pominę. No wiesz co, i też e, e, duże rzeczy na przykład związanych z tym, e, e, nie mówisz, że z cechem Wiedźmina, czyli zabijanie potworów, bo to jest akad jasne, że to w większości przypadków to z tych tablic ogłoszeniowych albo z jakichś tam innych e, rozmów e, dostajesz te zadania, bo to są jakby zadania dodatkowe, ale... Dużo rzeczy po prostu jakby odnajdujesz, które nawet nie mają jakby połączenia z fabułą. Po prostu są zrobione tylko po to, żeby były, nie wiem, jakieś takie... Ja na przykład nie chcę wam zdradzać, bo wy jesteście jeszcze daleko od tego momentu, ale są naprawdę takie miejsca, które ja odwiedziłem, architektorycznie mnie, mnie, mnie onieśmieliły, a w grze one nie zostały jakby wykorzystane. Na tym etapie, w którym ja jestem, a jestem praktycznie pod koniec, to jest ostatni ten etap, fragment gry, tam ja byłem, ale jako, bardziej jako turysta. Ja odwiedzałem te miejsca, ja się zachwycałem tym widokiem. Ja na przykład w Nowigradzie jest, jest parę takich miejscówek, gdzie ja po prostu sobie stanąłem, jak na Wawelu, tak na murze góry. i oglądałem, wiesz, no, przy, przepiękne tutaj miasto, tu, tu, tu góry, tu e, e, rzeka, nie? Bo to chyba Pontar jeżeli się nie mylę, tak? To, tak się nazywa ta, ta rzeka. No fenomenalne wrażenie. Dla mnie po prostu pod względem wizualnym dokonano rzeczy niesamowite. I ja jestem pod wrażeniem, jak udało się wygenerować ten świat w taki sposób, że na przykład, nie wiem, że, że nie spotkasz takiego miejsca w tym świecie, że na przykład, nie wiem, przeoczyli graficy i na przykład, nie wiem, postawili drzewo do góry Albo, że skała się znajduje w powietrzu, bo, bo to było w jakiś sposób, nie wiem, wygenerowane. Nie, że jakby każde to miejsce jest dopieszczone i, i są miejsca, prawda, które przypominają, nie wiem, jakieś mroczne lasy, jakieś bagna, mokradła i tak dalej. Są przepiękne właśnie y, miasta. Są, są wioski, są łąki, są, y, są, są doliny. No, po prostu przepych. To, ja jestem po prostu samym tym wrażeniem, jak ten świat udało im się przedstawić, jak generalnie oddali y, to, co y, nie, oddam Julesowi, prawda, no niech, niech będzie, Ale, że ten słowiański no western, że udało im się stworzyć coś takiego po prostu wspaniałego, bo to ja naprawdę y, oglądałem niedawno, trochę masochistycznie, y, kilka odcinków na serialu. O matko, ale żeś grę... że się zapodał po, po, Ale pomijając prawdę, pomijając fantastyczną grę i charakterystyczne charakteryzacje, no genialną, genialną no oczywiście, to, to, sobie, wie, wie, wie, wie, nie to, nie no, tak, ale garzyny. tam jest po prostu ta, ta, ta polska, ta przestrzeń, wiecie, ta, te, te, te polskie krajobrazy, które udało się oczywiście troszeczkę podkolorować, no nie, ale jakby oddać. I dla mnie po prostu pod względem wizualnym to jest, to jest taki przepych, Coś, co być może pierwszy raz poczułem, jak grałem w Far, Cry, Far Crya 2 albo na przykład Assassin's Creed 2, kiedy po prostu miejsce, samo miejsce nie bo dla mnie ważniejsze czasami niż, niż, niż gra, że ja po prostu potrafiłem się oderwać od tego, co mam zrobić i skoncentrować na, na, na przeżywaniu tego, gdzie jestem, w jakim jestem miejscu. I to jest dla mnie było fantastyczne i ja to czuję w Wiedźminie. Dla mnie to jest Jeżeli, coś jeżeli do mnie nie pozwolisz, bo peany rozumiem, że tu będą przez długi, długi czas z twojej strony. No musicie lekały, mi wybaczyć. Ale ja oczywiście ta, ci wybaczę jak najbardziej. Ja bym chciał, żebyście nie zapominali o jednej rzeczy, bo ja nawet obserwując te dyskusje, które się toczyły podczas tego długiego, długiego okresu przedpremierowego i, i de facto jeszcze nawet po premierze Wiedźmina Trójki, że bardzo dużo osób skoncentrowało się na stricte technicznych aspektach silnika, czy jak jest wydajny, nie jest wydajny i tak dalej. A dla mnie jako osoby, która de facto skończyła Akademię Sztuk Pięknych, najważniejszym i naj, największym takim dorobkiem i osiągnięciem tego tytułu to jest to, w jaki sposób jest zaprojektowany ten świat. Ile detali, ile tam nawiązań tak. do naszej kultury, spuścizny? Rzadko można mówić o grach to, ale w przypadku Wiedźmina to kiedyś, że faktycznie masz wrażenie, że ten świat żyje, że w, w prologu pierwsza scena, kiedy wchodzisz do knajpy i widzisz na tym, i widzisz na ścianie odmalowaną Cepelię, to po prostu nie da się nie uśmiechać. No, Cepelia to jest bardzo złe określenie, raczej bym mówił tutaj o jakiejś ornamentyce, czy tam o jakichś de deseniach, które... No ja nie skończyłem Akademii Sztuk Pięknych. <laughs> nawiązują do, do, do oczywiście naszej całej kultury i tutaj czerpią całymi mhm. garściami z różnych rzeczy. Natomiast faktycznie to, co mnie, że tak powiem, zwaliło z nóg, to jest ilość szczegółów, ilość przedmiotów, które otaczają ten świat, w który jest wyposażony. ten świat, że się tak brzydko wyrażę. Mm -hmm. tak. Projekty lokacji, projekty domów, odzorowanie całego klimatu, tego faktycznie jakby się było w jednym wielkim skansenie, no bo tak to trzeba sobie nazwać, ja to sobie tak to mogę teraz nazwać. Mm -hmm. I to jest istotą całego, całego Wiedźmina, że ten świat został przepięknie nawet po zakupie sobie tej książeczki wspaniałej, którą gorąco polecam, a pewnie jeżeli pozwolicie za jakiś czas opowiem o niej, gdzie sobie przejrzałem ilość szkiców... Znaczy ilość... Mówimy o kompendium tak, o świecie tak, gry kompendium, kompendium o świecie, o świecie tak. Wiedźmina, gdzie jak przejrzycie sobie osoby, które mają medycynę kolekcjonerską i mają tam ten artbook cały, który jest dołączony, ale każdy, kto ma w Nagogu. Ja tylko przepraszam, że Ci, Michale, przerywam, bo ja tylko tak wtrącam, że też ten album jest w wersji cyfrowej dostępny tak, na Gogu. Tak, tak, tak. tak. Jest, jest normalnie do, do, do ściągnięcia. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś to weźmie do ręki i zobaczy, jaka ilość y, szkiców, rysunków, y, renderingów, bo to są też renderingi, projektów postaci, no generalnie y, materiał artystyczny poraża tutaj i ilość pracy, która została włożona w, w tą grę, jest tytaniczna. I to jest, to tak. jest, co jest istotą, to jest to, że ja nie czuję, że te, ta praca poszła na marne. Ja dopiero skończyłem prolog i jestem tam gdzieś... Nie ale wie... jesteś już w zimie. Tak tak, tak, tak, tak, jasne. I tak, tak, tak, Jak fantastycznie wygląda ta komnata. Ja nie wiem, tam wychodzisz oczywiście na dziedziniec, ale ja miałem taki moment, że ja po prostu sobie wyszedłem do tej głównej hali mhm. nie, tego, tego, i oglądałem um, te... Mhm. Oczywiście tam jakichś takich ogromnych szczegółów nie ma, ale tam są takie elementy, jak właśnie widzisz jakiś ludzi, którzy pracują przy, przy tym, nie? gdzieś tam odnawiają jakieś rusztowania takie niskie i tak dalej, jak to fenomenalnie wygląda. Nawet Damianie w, w, podczas audiencji u Redina, nie wiem, ile osób było, nie wiem, poświęciło chwilę czasu, żeby zaobserwować, jakie są zrobione freski na ścianach. Tak, no, tak. Ja domyś domyślam się, że niewiele, bo na przykład te freski były bardzo wysoko dziś umieszczone, te, te mapy, z tymi, te, te, te tekstury z tymi obrazami, mm -hmm. ale no, ja na przykład w, tym, w tej lokacji spędziłem chyba 45 minut chodząc i oglądając po prostu różne tak. rzeczy. Więc to. Już... Jak fantastycznie, y y jeśli chodzi o, o, o, o, o taki klimat z takiego starego zamku, jakiej starej warowni, y y jak fantastycznie oddano Kermoren, tam też jest, oczywiście, każdy widzi na mapie, że, że to jest to miejsce, to nie chcę tam mówić, ale no, no, domyślacie się, że będziecie mieli okazję odwiedzić. Zresztą odwiedzacie już na początku, bo to jest część prologu Kermoren, ale, ale tam też masz takie fantastyczne rzeczy, które na przykład gdzieś coś oddają, ale na przykład są tak zniszczone, wiesz, tak fantastycznie oddali to, że, ta, że to wygląda jak, jak ostatnia wieczerza Da Vinci, nie? że jest po prostu, widzisz to, ale już jest tak zniszczone, że jakby oddano ten klimat, dodano te wiele rzeczy, że oczywiście mogliby to jakoś tak przepięknie oddać, ale oni postawili na taki autentyczny, czasami surowy wygląd, ale znowu masz, tak jak mówię, no, no masz ten zamek w zimie, masz mnóstwo miejsc do odwiedzenia w, w, w, czy, czy w Oksanfurcie, czy w Nowigradzie, w, w tych, tych takich miastach no, fantastycznie oddanych, które po prostu... No, no, zapierają i, dech w Mi się wydaje, że, że tak, że, że co by nie robił, prawda, Sapkowski, ale nigdy w życiu by nie mógł tego oddać na papierze tego, co po prostu nawet... Jak to, jak to się mówi, że zdjęcie oddaje tysiąc słów czasami, tak? To tutaj ta tytaniczna praca jest niesamowicie No, mówmy się, że Sapkowski właśnie, znaczy, położył ten kamień węgielny, do, że tak powiem, żeby, stworzyć, no tak, żeby tak. stworzyć całe to uniwersum, bo widać, że artyści tutaj i graficy naprawdę odwalili kawał Tak, oni, oni nadali życia wszystkim tym potworom, które on po prostu mógł sobie, mógł, sobie mógł powiedzieć. No wiesz, no Bazyliszek powiedzmy to jest taka nazwa znana, ale te wszystkie inne potwory, które być może pochodzą z ich nazwy, z, z legend tak dalej, że, że, że Sapkowski nie wymyślał tych wszystkich, tego bestariusza, ale mnóstwo, mnóstwo rzeczy, no niektóre które mógłeś sobie tylko wyobrażać, tutaj no, w tak fantastyczny sposób oddali, że nie masz wrażenia, że masz do czynienia ze złotym smokiem z telewizora, nie? Tylko, tylko ja fantastycznie chciałem, jak, jak Michał mówił... Znaczy, po pierwsze, Michał przekonał mnie, ja właśnie kupiłem ten, ten kompendium wiedzy, w cudzysłowie, a po drugie, jak mówiliście o szczegółach, czy Michał mówi o szczegółach, to nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję jeździć konno. Ale tak tak, nie. tak jeździć tak konno na żywo. To na, żywo. Tak, na, na jedno rozsłuch. Wsiadasz taki, na zwierzaku i ten. Nie. Na to moja żona zwróciła uwagę, która dość która jest instruktorem jazdy, jak siedzisz na koniu i naciskasz gałkę do przodu, to jest taki malusieńki lak w tym, jak Geralt zaczyna jechać koniem. Dlatego, że zanim koń ruszy do przodu, to widzimy animację tego, jak Geralt go ściska tam łydkami czy udem, czy nie wiem, jak to się nazywa. Tak. No tak, Ale tak. to jest właśnie to, co, to, co się czy, robi na. Czy, czy znaczy, nie, no, nie ostrugami. To jest właśnie to, co zawsze, tak, jak tak, normalnie cowboy, jeździ się tak, na koniu, więc... to, to właśnie tak trzeba zrobić. Więc tak, nawet w takich ale, drobiazgach czy szczegółach... Ale wiele ludzi mówi, że jest tam jakiś jest lag w sterowaniu, Właśnie, bo jest coś... to animacja tam... tego, jak faktycznie siedzisz Właśnie, na Jeśli chcesz to Geralt musi go po prostu dać kliniowi Dlatego... sygnał, że koń iść do przodu. Dlatego to, co powiedział Michał, że wiele osób zaczęło się koncentrować na, na, na tych takich drobnych elementach, ja rozumiem, bo to jest, bo to jest coś, znaczy, od razu na początku, kiedy na przykład nie jeszcze nie zasmakowałeś gry, kiedy jesteś po kilku godzinach, nie wiem, po dziesięciu godzinach, kiedy, kiedy, powiedzmy, robisz pewne rzeczy i, i, i gdzieś tam, nie wiem, czy się spieszysz, czy nie, a tu Gerald się gdzieś zaklinuje, a tu gdzieś Słuchaj, bo w wielu Właśnie wnosi... chodzi o to, że to się rzuca w oczy na początku, bo w wielu tych elementach gra nie domaga. Nie? Ja, ja, ja nie, nie byłbym w stanie mhm. powiedzieć takich, co na początku, że to jest absolutnie idealny tytuł 100 na 112 na tak. 10, bo ona w wielu elementach tych, tych gorowych tak wrażę, nie domaga. Są, są rzeczy, które mnie na przykład potrafią denerwować tam, wkurzać, ale... Poza tym to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, ten świat, to, jak to wygląda, czy to jak są questy napisane, to jest po prostu każdy quest to jest małe mistrzostwo świata. Tak. Ja nie pamiętam, kiedy miałem kiedykolwiek wieki, czy tam kiedy ostatnio miałem w jakimś Arpegu tak, że robienie zadań pobocznych to jest sama przyjemność, chociażby po to, żeby poznać każdą tą historię, która to zadanie poboczne opiera. Nawet mm -hmm. przez pewien quest, Idź, zabij dzika, zawsze jest tak zrobiony i tak napisany, że a to Geralt pójdzie, zobaczy, u, tu widać, że ten dzik ma futro tam ostro króliste, mm -hmm. więc ten dzik na pewno jest tam taki śmakie. Banki. To jest tak, tak niesamowite, Osoba, że nie zdarzają pojawia... się praktycznie questy tylu idź i ubij potwora. Znaczy, tylko... nie, no zdarzają Co... się, ale i tak one są rozbudowane w ten sposób, że przyjemnością jest wiesz, całą historię To, poznać. że to nie jest tak, że dostajesz quest, idź, zabij potwora i idziesz do tego potwora, go zabijesz. Zawsze tam jest jakiś taka, taka mini gra z tym związana z tym, że są albo podchody, albo, albo coś innego robisz. Oczywiście e, Wiedźmin no, żyje z tego, że zabija potwory i dostaje za to pieniądze, więc jakby bardzo istotnym elementem jest właśnie to jednak, żeby on jak najszybciej, no nie? mógł wykonać to zadanie, i, i, i, ale, ale są, są właśnie takie zadania, już to na przykład na początku i y, y jedno, gdzie musisz przeprowadzić śledztwo i, i Gerald niczym detektyw z, jakich, z jakiejś powieści, no ład z jakiegoś takiego czarnego kryminału, y, bada szczegóły, jak, jak Sherlock Holmes dedukuje, prawda? Oczywiście on, on wszystko mówi na głos, ale, ale spełnia taką, taką rolę tego narracji. Na przepraszam, osoby... ja może chciałbym też coś powiedzieć. Mówi na głos, dlatego że tak, tak zazwyczaj w tych powieściach z mówią na głos ci wszyscy detektywi. No tak, myśli. ale oni mówią jakby jakby myślą, bo wiedzą, że jakby oni spisują tą historię, jakby mówią do, do ciebie, do, bo ty czytasz to, tak, że to jakby czytasz ich myśli, a tutaj oczywiście to tak jest zrobione, że on e, żeby to nie było tak, że my czytamy myśli Geralta, no nie, i że on nie poruszał ustami, jak mówi, to tutaj jest to tak e, ciekawie Zresztą Mi to w ogóle nie przeszkadza mi się bardzo ten element podoba. I a propos tego świata tego Nie, tego ja, nie o to chodzi, że... ale mi się wydaje, że ciekawe by było to, gdyby on to mówił, ale usta miał zamknięte. Myślę, że to by było wiele ciekawiej. Zrobione szkoda, że tak, tak to zrobili. No ale Myślę, Okay. Bo wtedy mielibyśmy, mielibyśmy taką metaforę, że to jest rzeczywiście jego, jakaś jego myśl, tak? jakieś, jego, yy, jakieś jego myśli. Mhm. No ale nie zdarzyło Wam się nigdy do siebie podnosić, jak czymś się byliście bardzo mocno zajęci i zaangażowani w to, to nie zdarzyło Wam się mówić. A to jest po oznaka schizofrenii. No ale to wszyscy gracze tak robią. Ja słuchajcie, ja słuchajcie, przygotowałem, przygotowałem tak czystej, czystego fanu, yy, bo też tak powiem, mam to kompendium już od yy, ładnych paru dni. Przygotowałem sobie kilka takich wycinków, żeby, że tak powiem, tą fantastyczną dyskusję troszeczkę uspokoić, bo widzę, że każdy chce dojść do głosu. I żeby zrobić no kró króciutkie, króciutkie wejściówki, czy tam wtrącenia naszego wspaniałego jaskra, przeczytam wam fragment Kim jest Wiedźmin? To jest bardzo fajnie napisane, to są trzy zdania. A audiobook normalnie. Audiobook. Kim jest Wiedźmin? Zapytajcie różnych osób, dostaniecie różne odpowiedzi. Dokładnie tak jak u nas. Czarodziej odpowie pewnie z naukowym zadęciem, że Wiedźmini są mutantami o nadludzkich zdolnościach stworzonymi po to, by spełniać konkretną przeznaczoną im funkcję. Płatne zabijanie bestii. Z kolei w mniemaniu szlachetnie urodzonych jesteśmy najczęściej narzędziami do rozwiązywania wskazanych przez nich problemów. Kolejność sukcesji osobistego bezpieczeństwa sporo z innym władcą czy innej brudnej roboty. A zapytani druidzi odburkną, że Wiedźmini to płatni rzeźnicy Bezmyślnie eksterminujące zagrożone gatunki i zaczną się rozwodzić o negatywnym wpływie, jaki wywieramy na środowisko. To jest jeden z cytatów, mam ich kilka, więc teraz możemy kontynuować dyskusję. Znaczy, ja bym chciał, że Może zacznijmy jeszcze w takim razie o tych technikaliach, jak jesteśmy i mówimy o tym, o tym aspekcie y, technicznym. Nie wiem, czy coś mamy jeszcze do dodania, czy ktoś by chciał coś... Jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, znaczy może dwie rzeczy odnośnie z czystych technikaliów. Y, jedna rzecz mnie zaskoczyła, pewnie wersja konsolowa to zupełnie inna historia, więc pewnie będziecie mieli czas, żeby o tym powiedzieć. Y, ja się z jednej rzeczy bardzo cieszę, to jest to, że y, gra się uruchamia bardzo szybko, bardzo szybko się ładują lokacje, wszystko jest no, błyskawiczne, nawet zmiana wszystkich ustawień, detali i tak dalej, to się dzieje, nie trzeba restartować gry i tak dalej, więc pod kątem czysto technicznym taki samej gry jest wszystko fajnie. Natomiast y, ja wrócę jednak może na chwilę tylko do tego wątku interfejsu, bo tak jak wspomniałem o tej całej warstwie artystycznej y, i, i graficznej na która naprawdę powala, powala i, i, i, i to po prostu tutaj pokłony y, y, dla, dla grafików i projektantów i całego, całemu z połowie naprawdę zrobili zajebisty kawał roboty. No to tutaj, w momencie, kiedy włącza się ten interfejs użytkownika i nagle trzeba tym ekwipunkiem zacząć zarządzać i tak dalej, no to tutaj pojawiają się schody. No i z mojej strony ja tylko mogę powiedzieć, że, że, że nie jest to w 100% wygodne. Mogę przytoczyć nawet takiego Dragon Age'a, którego już tłukę od jakiegoś czasu i zdecydowanie lepiej mi się tam porusza, taki, jeżeli chodzi o używanie pada. Bo oczywiście zaraz pecetowcy powiedzą, że na klawiaturze i na myszce to jest wszystko super fajnie i szczególnie jak się siedzi pół metra przed, czy tam pół metra przed monitorem. Natomiast w wersji takiej czysto tak. kanapowej jest to, jest, to niestety, jest to niestety niefajne. Tak, ale winą tutaj tego, znaczy interfejs. Yy... To jest jednak... Tutaj głównym problemem jest to, że tu jest bardzo rozbudowany, no ja to używam, crafting angielski, ale chodzi o rzemiosło, Także naprawdę ta liczba przedmiotów, które masz w ekwipunku, bo, bo jest różnych, ale one właściwie czasami spełniają sp jedno tylko znaczenie, no nie? one mają albo być rozebrane na plasterki i coś z niego ma być stworzone, albo, albo są jakimś elementem do stworzenia czegoś. I, i ja nie wiem, czy, czy wy już jesteście na takim etapie, że tam tworzycie jakieś bardzo skomplikowane przedmioty, czy tylko na przykład mikstury alchemiczne, ale, ale zauważyliście, jak rozbudowany tam, jest... to nie chodzi ten, jakby o tworzenie eliksirów, czy jakiejś takiej innej rzeczy, tylko na przykład yy, poruszę tylko i wyłącznie kwestię doboru kroju, kroju pisma który jest tam, czy fontu, który, no tak. który jest tam po prostu według mnie nie, no, jest bardzo niedobrany malaczki. właściwie i wydaje mi się, że taki UX design po prostu mógłby być zrobiony zdecydowanie lepiej, ponieważ widać było, że projektanci chcieli wrzucić maksimum informacji na jednym ekranie i nie korzystając z dobrodziejstw w stylu jakichś okienek i tak dalej więc yy, na przykład opis przedmiotów i tak dalej, no, ja na przykład na tym moim nawet dużym telewizorze, ja muszę naprawdę ten wzrok skupiać mhm. bardzo, żeby przeczytać opis przedmiotu, do czego mam go użyć i tak dalej, rozumiem, a doskonale rozumiem. wiemy, że w tak rozbudowanym mhm. świecie i w tak rozbudowa rozbudowanej grze, czytanie czegokolwiek odnośnie przedmiotów, odnośnie tego, co się zbiera, jest bardzo istotne. No jest bardzo. A Juliuszu, bo ty, ty w, no, chciałbym twoją opinię poznać o tym, co, co też Michał powiedział, na temat tego, jak ten świat w detalach jest, w, jaki tam jest przepych w tym i, i też... Zanim przejdziemy, powiedzmy, do konkretnych takich o, jak, o jaką nam historia gra opowiada, to, to może ty byś się podzielił z nami swoją opinię na temat, nie wiem, interfejsu, czy, czy, czy walorów graficznych, tak, tego, co się rzeczywiście rzuca na ten pierwszy, tak, tak, to pierwsze wrażenie twoje. No czy wiesz, no, ja, ja się zgadzam oczywiście z opiniami, które tutaj padły, praktycznie ze wszystkimi. Oczywiście mam taki, takie spostrzeżenie, że widać, że rozmawiają Polacy, ponieważ zaczęliśmy od narzekania, więc, więc to jest istotne. <laughs> I Ja praw... jestem tutaj... No, ja wiem. Nie wiem, ty jesteś wyjątkiem. Natomiast, natomiast my Polacy narzekamy. Natomiast ja myślę, że to nie jest też takie do końca narzekanie, to, że my nawet wytykamy te błędy. Mi się wydaje, że to wynika stąd, że, że po prostu... Ciężko się przyczepić do czegoś innego, prawda? To prawda. Ciężko się przyczepić do czegoś innego. Ja nawet pamiętam, że z technicznego punktu widzenia czytałem taką opinię, ktoś napisał, że ta synchronizacja ruchu warki jest jakaś dziwna albo że niedostateczna. Ja wiem, że to było w poprzednich wersjach Wiedźmina, to był duży problem, w Wiedźminie pierwszym szczególnie. Ale nie wiem, czasu. czy ktoś... Ja wiem, że to inne czasy, ale, ale wtedy też oni mieli jakiś taki problem, że, że te ruchy Bo warg były jakieś... Z, tym, z patchem jakimś, nie? Tak, tak. I później wyszła ta wersja Enhanced Edition, zdaje się, która, która jakby to jakoś tam względnie porządkowała. Natomiast ja nic takiego nie zaobserwowałem. I na pewno bym powiedział, z takiego technicznego punktu widzenia... Ta gra aktorów jest strasznie drewniana. Nie mówię o podkładzie, o, o, o osobach, osobach, które podkładają głosy, tylko bardziej o tym, w jaki sposób są prezentowane te dialogi. To wygląda moim zdaniem w wielu przypadkach po prostu strasznie drewniano, sztucznie i, i, i po prostu nawet Rockstar pokazał, że jak, jak się takie sekwencje realizuje o wiele lepiej. Znaczy nawet. No wydaje, że Rockstar w zasadzie... odgrywa coś na zasadzie bardziej interakcji, którą przenosi później ten wirtualny świat, a tu jednak chyba te, te, te kwestie dialogowe są cięte. Zgadza się, ale wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko gra RPG, gdzie, gdzie te dialogi myślę odgrywają o wiele większą rolę niż choćby. No hmm. nie wiem, nie chcę mówić czy większą, ale na pewno dużą rolę, tak, tak samo jak w, w takich grach, jak, jak GTA, na przykład, gdzie ta fabuła też jest rozbudowana, ale akurat. też czasem się rozkręca, zobaczysz już. No, czy wiesz, no, no okay, To jest może no, też przyzwyczajenie jest moje przyzwyczajenie. Mi się że wydaje, że bardziej przyzwyczajenie, bo wiesz, co to znaczy rozkręca? Nie wiem, jak będę kończył grę, Chodzi to się o to, rozkręci. że, że ta jakby nie wiem, czy to jest. Kwestia tego, w jakiej kolejności były te kwestie nagrywane, bo, bo są naprawdę dialogi, które moim zdaniem bardzo przyjemnie się słuchały. A są takie ale... dialogi, że, że zgrzytają mi zęby, jak ich to znaczy, się... wiesz co, Tak, tylko że mi się wydaje, że jeśli chodzi. Ja, ja nie oceniam aktorsko tych dialogów, ani nie oceniam ich od tej strony. Ja gram w polską wersję, nawet mnie nigdy nie kusiło, żeby przełożyć to na, na wersję angielską. Graj w wersji polskiej i, i przyjmuję Angielska to z Angielska ma dziejstwem. świetne akcenty. Przyjmuję y -y. to z dobrodziejstwem inwentarza. No y -y. tak, ale mi to Polakowi trudno to docenić, bo ja jestem jednak mówię językiem polskim. E, no maszkolegę to... z szkota, to od razu być się przez stare, stare dobre Not, czasy. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że wiesz, że, że, mm, że ten aspekt tylko te, tej prezentacji tych dialogów, moim zdaniem, troszeczkę kuleje mimo wszystko i z drugiej strony tak sobie pomyślałem, kurczę, no tak, jest to wielka gra, jest to wielki krok, jeśli chodzi o nawet tą stronę techniczną, która jest niedoskonała, nie dorównali Rockstarowi, bo jednak GTA to jest, wiesz, jak przypomnę sobie Grand Theft Auto, czy przypomnę sobie Red Dead Redemption, to wielkie gry, ogromne, pewnie mniejsze, jeśli chodzi o tą ilość elementów i tego, co tam się pojawia yy, od tej strony, powiedzmy, takiej czysto warsztatowej, od tych elementów, które tam zostają wyrzucone. ale z drugiej strony no jednak w zasadzie bezbłędne, no. tak samo jeśli chodzi o prezentację, i jeśli chodzi o te aspekty yy, jakby realizacyjne, no. Yy, nie było problemów z yy, frameratem na PlayStation 3, na Xboxie, czy na Xboxie, Xboxie 360, jeśli chodzi o, o tamte gry, no dzisiaj są, to te problemy są zawsze, tak? Przy każdej grze praktycznie i bez znaczenia, czy mówimy o PlayStation 4, czy mówimy o Xboxie. Praktycznie na każdej z tych platform mm. jakby problemy jakieś, jakieś tam występują i wydaje mi się, że, że wiesz, że pod tym względem nie dorównali. Ale z drugiej strony, żeby już nie, nie, nie, tak no właśnie, nie być bo... na, negatywnym, to tylko chcę powiedzieć, że jednak jak się na to spojrzy, to CD Projekt to jest w zasadzie ich trzecia gra od 2007 roku, od premiery pierwszego Wiedźmina. Oni. I to jest, progres jest gigantyczny w ogóle. To znaczy trzecia gra, już drugim Wiedźminem weszli do w zasadzie czołówki, żeby nie powiedzieć do pierwszej ligi. A do pierwszej jakby, ligi, ja się zgadzam. A, a dzisiaj, a Wiedźmin 3 to jest tak naprawdę świat, to jest, to jest już szczyt świata. No to jest już, wiesz, to jest K2, to jest... Gra się sprzedaje świetnie na wyspach. Właściwie większość sklepów kopie na PlayStation 4 są niedostępne. Ja nie, nie, nie wiem, jak na... na... Xbox One. A to ciekawe, bo ja w Polsce widziałem przed, jak była sprzedaż jeszcze przed premierowych zestawów, zastanawiałem się, czy kupić i e, akurat byłem w Euro RTV i był taki stand z tym takim, za 29 zł to kosztowało, to był coś w rodzaju takiej gwarancji, że dzisiaj sobie kupuję, a potem mi te 29 potrącą scenę i będę mógł sobie kupić wersję pudełkową, jak będzie premiera, taki, taki sklepowy preorder, tak to nazwijmy. Tak. E, I wiesz, i to wyglądało tak, że na tym stędzie były tam z 5 czy 6 pudełek do PlayStation 4 i ostatnia sztuka Xbox. A, Przepraszam, wiem, może czy... była tylko jedna i nikt nie kupował. Jest jedna, nie, jest nie jedna, jedna bo zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć dosyć istotnej. Ja w pierwotnie chciałem zakupić, ponieważ planowałem zakup, dostałem grę w prezencie, ale planowałem zakupić grę na Xbox One. Pojechałem do sklepu, pierwszy sprawdziłem pierw dostępność w sieci, okazało się, że nigdzie w, praktycznie w sklepie nie ma. Pojechałem, okazało się, że wersji na PlayStation 4 już nie ma, a wersji na Xboxa było tylko kilka sztuk. Więc nagle się okazuje, że do dystrybucji trafiło zdecydowanie mniejsza ilość e, kopii na Xboxa niż na PlayStation, ale to pomijam. Wydaje mi się, że najistotniejszą kwestią w ogóle w całej, podczas tej całej premiery powiedzmy było to, że pamiętacie, wiedźmi Dwójka to w była głównie gra pacytowa. Mm -hmm, tak to Najpierw była gra pc a potem była Google tak. Dużo, dużo a później wyszło na 360. Jedną, na PlayStation nigdy nie wyszło. Zauważcie, to, jedną nigdy. najistotniejszą rzecz podczas premiery, jaka była. To jest to, że to była gra wieloplatformowa podczas, podczas premiery. To jest, była, nawet jaśmie twierdzić, że ta głównie sprzedaż była skoncentrowana na rynek konsolowy. A PC był. Mhm. Yy, no, PC wiadomo, no, PC, yy, CD redzi kochają pecetowców, więc ta gra tak. się pojawiła również na pecetach, no, bo to jest oczywiste. Natomiast mhm. ja, jak obserwuję sprzedaż i, i to, jakie jak to, jak te materiały się pojawiają w sieci, to tak, głównie z, zauważcie, że to są gameplaye z gry konsolowej, znaczy z, z gameplay game, game z konsoli. Więc to jest w ogóle sukces y, polskiego wydawcy, że opanowali sztukę wydawania gry, pomijając na wielu rynkach, to w, ta gra została wydana głównie na konsole. Ale to przede wszystkim też wynika z tego, że e, kopie do recenzji były e, wysłane w wersji na PlayStation 4. Znaczy, chodzi ci o debugi, de znaczy, chodzi ci o te 10 egzemplarzy w Polsce. Nie promki, tylko chodzi ci o tak zwane. To były dostarczone przez czwórki z zainstalowaną kopią gry. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. Chodzi mi o to, że. że bo to oni nawet wtedy w mogli. snach o tym pisał. Mhm. Więc ja bym chciał, żebyśmy tutaj e, troszeczkę się odcięli, e, jeśli, jeśli jest taka możliwość, od tych technicznych takich aspektów negatywnych. Bo ja wiem, że, że w, przy tak dużej grze naprawdę moglibyśmy rozmawiać jeszcze i pewnie drugą, trzecią godzinę o tym. Więc e, jeśli Piotrze nie masz nic do zadania, jeśli chodzi o aspekty techniczne, takie właśnie bugi, jakieś glitche, czy coś takiego. E, Masz? Znaczy, wiesz co, no, można by dużo o tym mówić, bo, bo jednak, yy, tak jak już mówiłem wcześniej, zresztą już to powiedziałem wcześniej, ta gra ma, mm -hmm. ma sporo takich drobnych, drobnych irytujących szczegółów. No więc właśnie, że, że mi się wydaje, że to wszystko gdzieś tam chyba w paczach, w końcu gdzieś tam wyrogują, w końcu wyjdzie ta Enhanced Edition, więc ja bym nie chciał, żebyśmy się skoncentrowali na, na rzeczach, które jak ktoś by na przykład słuchał Fantasmagiri tego odcinka za, nie wiem, za dwa lata, to powiedział, że no, rozmawiamy no, dużo i, o technicznych nie, rzeczach, które już nie istnieją. Tak? Tak, więc przejdźmy do... do, do tego się co, trochę na tym, jak Tak, porozpływajmy robię. się i moją opinię, znaczy ja trochę wylałem tych, tych, tych, tych, tych, tych, tych emocji tej, te, na początku, więc ja pozwolę oddać tutaj pałeczkę Juliuszowi. Juliuszu, powiedz mi, co cię w tej grze urzekło, bo domyślam się, że to się wydarzyło, że jednak no, tak wydarzyło razem, się, tobie... wydarzyło się. Ja myślę, że, ja myślę, że wiesz, najlepsze, najlepsze takie s, y, podsumowanie to jest coś takiego, jak, y, czego doświadczyłem grając w GTA V i, i w sumie mnie znudziło GTA V, nie chciało mi się w to grać. Mhm. Już grałem w tą wersję na te konsole Xbox One czy PlayStation 4. Natomiast rzeczywiście Wiedźmin jest grą świetną, mimo tych różnych takich rzeczy kto, technicznych, które na początku mogły być przygnębiające. Ja cały czas w niego gram, cały czas czuję, że, że to jest znakomita gra. I tutaj Piotrek już częściowo powiedział to, co ja też bym na co bym zwrócił uwagę, to znaczy na te niesamowite questy. I, i też zgodzę się z tym, co powiedział, co powiedział Michał, Chodzi mi o to, że... Michał zwracał uwagę na ten aspekt wizualny, na, na wykorzystanie ludowych motywów, na wykorzystanie takich rzeczy bardzo polskich. Takich, widać, że to jest rzeczywiście, że to jest hit światowy, ale rzeczywiście on jest bardzo mocno zakorzeniony jakby w czymś takim rdzennie polskim. I to w samo tradycji, kulturze, w, w tradycji. W tak. To znaczy, to, to jest jakby taka, na, to, to jest, wydaje mi się z takim mainstreamem jednak, który dominuje dzisiaj w, w ogóle w kulturze czy w dyskusjach kulturowych. To, je, to stoi w gigantycznej opozycji. Bo jednak, mimo wszystko, my Polacy się tej swojej polskości jakoś tam na zewnątrz wstydzimy. I Polacy chcą być tacy jak Europejczycy. Bycie patriotą, czy bycie, bycie osobą, która właśnie odwołuje się do takich swoich takich polskich korzeni, no jest takie obciachowe. A tymczasem, proszę bardzo, twórcy z Wiedźmina, twórcy z CD Projektu, zrobili grę Wiedźmin 3, która jest zbudowana na polskości. To, myślę, że to jest, to jest gigantyczny, w ogóle niesamowita rzecz, która jest w tej grze. I teraz tak, to widać że w tej... muszę jedną, jedną rzecz dodać do tego, o czym ty mówisz, bo ja gram w miksie językowym, to znaczy gram z angielskimi lektorami i z polskimi napisami. Zdrajca. I ciekawą, ciekawe jest to, jak duże są różnice pomiędzy wersjami językowymi. Czasami zupełnie co innego... Znaczy, oczywiście sens jest zachowany jakiejś wypowiedzi, ale zupełnie co innego mówi, nie wiem... Tarczmarka w jakiejś tam knajpie mówi do nas w sposób po angielsku, mówi absolutnie normalnie, a w polskiej wersji rymuje. No czy wiesz, ja myślę, że to jest też. Ja myślę, że to też widać choćby w tym samym y, tytule, tak? Tytuł gry w języku polskim jest dziki Gon, a tytuł gry w języku angielskim jest Wild Hunt. Wild Hunt, moim zdaniem, nie jest w ogóle nacechowany żadną, wiesz, jakąś no, taką... nazwą to jest nazwa własna, to jest... E... To tak jakbyś powiedział, że nie wiem, Boże Narod... no, bo Dziki Gon to jest z książki Sapkowskiego konkretna postać, no, no, do... ta legenda. Ja nie wiem, no tak ale było wydane po angielsku? Był, tak. Był, bo to to tam to, jest, został tak, to, to, to tak, jako jako. jako, ten... jako, jak, jako znaczy, ja bym tak wtrącić się też, jeszcze mogę. I, ja zaraz ja... się odmieram już u głos. No bo dobra. ja tylko Bez chciałem wspomnieć to o jednej rzeczy, bo, bo to, co mówisz, to jest bardzo ważne, że to jest ta słowiańska tradycja, ten słowiański klimat, oni się nie tylko nie bali tego pokazać, ale oni całkowicie na to postawili i, i, i wykonali to fenomenalnie i to też trochę jest, przez to być może mi się wydaje, że na przykład są recenzenci ja nie, nie chciałem o tym mówić, ale myślałem, myślę, że o tym wspomnę. Ta słynna recenzja na Poligonie, gdzie połowę tej recenzji autor poświęcił na to, że w grze nie ma e, czarnoskórych postaci. Nie, no proszę Cię. I że problem jest z tym, że kobiety gdzieś tam są traktowane, jak, że, że, że faceci to no, no mi ale... co jest w ogóle nieprawdą, bo w tej grze właśnie postacie kobiece są niezwykle silne. Są yy, ta emancypacja, która, wiesz... Która, w jednej wiesz, stanie zostać pojawi... wręcz tak w pełni. No, no tak, no ale tak to, tylko że, że z drugiej to... strony... No tylko, że wiesz, tu się pojawi w takim razie... Nie chcę, nie chcę, żebyśmy wchodzili w jakieś genderowe dyskusje, ale wydaje mi się, że tu się pojawi zawsze takie pytanie, czy czasem takie silne wyobrażenie tych kobiet, ono nie jest jednak bardzo zmaskulinizowane, tak? czy to nie jest jednak mimo wszystko wizja yy, mężczyzny, który, który tak widzi kobiety i owszem, one są silne, one są wspaniałe, ale to nie jest prawdziwa kobieta, to jest kobieta no właśnie, tak, jak ją postrzega mężczyzna. No nie właśnie chcę, się nie chcę w to... Nie chcę w to zdziwisz się, bo jak spotkasz właśnie znowu te postacie, które też może znasz w poprzedniej części Wiedźmina, albo też z książek. Jennefer y na przykład nie ma nic sobie takiej, wiesz, nie, nie, nie jest facetem w, w kobiecej skórze. Tris Marigold jest niezwykle kobieca, czasami nawet taka dziewczęca, Jasne, a jednocześnie jest bardzo wszystkie. silną postacią pod wieloma względami. Ona ma w ogóle, no, ja nie chcę, bo to wszystko. No dobra, ale ja, ja bym chciał tego ja bym w takim razie tylko pamiętam, bo z tego co mówi Piotrek, zakładam, że wersja angielska po prostu nie oddaje tego bogactwa językowego, które jest w Wiedźminie, bo jak zauważyłeś te nazwy. Oddaje, ale bogactwo języka angielskiego, ja na chwilę sobie przełączyłem i przepraszam, że ci przewodzę, ale tylko chcę mhm. tylko uzasadnić, że, że to, co powiedział Piotek, że rzeczywiście są inne rzeczy, ale one są dopa dopasowane do tego, co na przykład taki właśnie karczmarz gdzieś tam w jakimś angielskim pawie mógł mówić no z dokładnie. akcentem. Na przykład, zachowana... Są krasnoludy, które mówią, że z akcentem, są gdzieś tam wyspiarze, którzy mówią, nie wiem, z irlandzkim akcentem więc to, to te, jest zupełnie inny sposób oddany ten mhm. klimat postaci, że czasami to, co w mowie na przykład w gwarze jest oddane w naszym języku podczas tego, jak, jak ktoś coś mówi, na przykład używa jakichś zwrotów, tam na przykład może być przez akcent, przez ich powiedzenia. No okej, okay. no, to, to dobrze, to znaczy niech tak będzie, chociaż z drugiej strony yy, wydawało mi się, że wiesz, że y, fajnie by było, gdyby wersja angielska jednak oddawała jakby takie polskie brzmienie, bo wtedy ta promocja polskości w cudzysłowie, ona by była wtedy pełniejsza, to znaczy ten, te, ci, ci gracze angielscy zobaczyliby jakby coś zupełnie innego niż, niż te RPG, które znają, bo jednak Ale myślę, świat... że ona oddaje po prostu przez oprawę, wizualia i też przez, przez to, co się dzieje. No ale to ja ja chciałbym dokończyć. To, znaczy chodzi mi o to, że hmm. tak, to zgadzam się, to znaczy ona oddaje przez oprawę i oddaje też pewnie przez przez y, same te układy fabularne, które się w grze pojawiają i, i to, jak te questy są y, tworzone, te historie, które się opowiadają, bo to jest drugi argument, który jest moim zdaniem w ogóle fundamentalny y, z mojego punktu widzenia. Y, te questy, to nie o to chodzi, moim, z... znaczy, to, to, przepraszam, to jest moje zdanie, znaczy, to nie o to chodzi moim zdaniem, że, że ten Wiedźmin do siebie gada, że, że on nam opowiada o tym niedźwiedziu, tylko chodzi o to, że te postacie, te, y, które spotykamy, te duchy, te zagadki, które rozwiązujemy, y, to nie jest tylko, oczywiście w, pewnie w warstwie strukturalnej to wszystko spełnia y, to, co możemy nazwać y, idź, bij, zabij i wróć. Ale chodzi o to, że te, te zdarzenia są tak ułożone i i są tak świeże, opowiadają o czymś kompletnie nieznanym w rpg dotychczas. To znaczy, to są jakieś driady, ale właśnie jakieś słowiańskie. To nie jest kolejny Dragon Age, chociaż ja muszę powiedzieć, przepraszam, że jak widzę, jak Nexus gra w tego Dragon Age'a, to ja zacząłem się nim interesować i na pewno w niego zagram, w tą Inkwizycję, bo się chyba trochę napaliłem na niego. Także wydaje, znaczy nie na Michała, jeze tylko na Dragon Age'a. Jeżeli, jeżeli pozwolicie, też bym sobie z minutkę poświęcił na Dragon Age Wiedźmin, ale to końca. Bardzo, do bardzo chętnie wiedź. posłucham, bardzo chętnie posłucham. Natomiast właśnie chodzi mi o to, że te, też nie chcę spoilerować, nie chcę o tym mówić, ale już na samym początku są questy, one są oczywiście, one są takie stricte wiedźmińskie, jak ktoś czytał te książki, jak on idzie, ma zabić jakiego, jak, jak, jak, jakieś, jakieś gusła od, odczynić, tak, zrobić pozbyć się jakiegoś ducha, który nawiedza na przykład jakąś wioskę. Nie ma takiego questu w grze, przynajmniej ja takiego nie znam, ale tak mówię, żeby dać do zrozumienia, jak to mniej więcej wygląda. Ale są takie sytuacje, w których rzeczywiście gdzieś tam te duchy się odpędza i, i tak dalej. Mm -hmm, to to tak, jest super, wszystko takie, moim zdaniem, takie świeże, takie no nie nieba tego w Dragon Age wiesz, Dragon Age to jest takie, takie fantazje. Ale to już było takie, mówione na. Tak, tak, takie, zgodzę się. W 100% masz rację. Dlatego, że. To fantazy, znaczy, ja mówię to Age te, te, te poprzednie, nie? Tak, to, to amerykańskie fantazy, to tak jest, jest takie, takie kolorowe, takie kolorowe. błyszczące. Wiesz, tam, niby są, tam niby są jakieś nawiązania, wiesz, zawsze przy tym Dragon że tam cycki się pokazują, że tam jest ten problem. No właśnie, tylko to jest takie, że tam ktoś jest jakimś gejem, ktoś jest jakąś lesbijką. Ale Amerykanie nie jakieś... mają do tego nawiązywać, słuchajcie. Do jakiej Otóż tradycji, to. do jakiej historii oni mają Otóż nawiązywać, to. więc. Otóż to to pomijmy, pomijmy ten aspekt w ogóle, bo to jest oczywiste. To pełne niezrozumienie tych recenzentów. Właśnie to się przejawia przez to, co oni wypisują w tych, tych swoich e, tekstach. Nie, nie, no to co? Przypo... Ja nie czytałem tej recenzji o tym tego artykułu, co mówisz na, na poliganie, ale to, tak jak to przytaczasz, to moim zdaniem no, to przepraszam, jakieś kwiata. No jakaś no, nie, no to jest typowo, no. wiesz, to jest ty, ty, typowy gamer gate, nie, połączony z, z, z, z dominacją białego człowieka na terenach, prawda? No, gdzie, wiesz, bo dla mnie to jest problem taki, że Amerykanie y, oczywiście oni by chcieli, żeby wszędzie byli y, różnego rodzaju y, koloru skóry y, ludzie, tak, bo to by oddawało tą różnorodność, która jest obecnie na świecie, ale jeśli tak by sięgnąć, jeśli by zrobić taką historyczną, to jeszcze te, do niedawna, to na przykład w Ameryce to skórze to byli tylko niewolnicy. Znaczy, wiesz A, jest... i, co, i, I co, chcielibyście na przykład, żeby w, w grze Wiedźminiu było dużo więcej niewolników? Żeby tylko Nie no, to wynika tą... ze świata Sapkowskiego, no z tego, właśnie. co on napisał. to ja no właśnie, już na sam ale koniec... recenzja ci tego nie rozumiem na sam... też, Nie wiem, czy pamiętacie, ale nadchodzi ta gra, która tam się dzieje w średniowiecznej Europie z jeżdżeniem... No nie pamiętam teraz, jak to się nazywa, to chyba na starterze że coś tam, gdzie są walki na koniach wielki projekt, taki Total War, tylko że z punktu widzenia jednego żołnierza. I też była wielka afera, że jak to jakim prawem w tej grze nie ma czarnoskórych w średniowiecznej ja ty... Europie? Że dla mnie po prostu... W, w, w istotnej recenzji, bo wiele ludzi na to zwraca uwagę, no nie koncentrowanie się na takiej bzdurze, no nie? To jest to. I ja chciałem tylko po prostu wyrazić mo moją niechęć do takich, do takich rzeczy. No to jest, wydaje mi się, że to jest przykład tego, jak ta ideologia do tego stopnia wyprała mózgi tych ludzi, że, że oni po prostu patrzą na wszystko przez pryzmat jakiejś takiej ideologicznej, politycznej poprawności. Ja tylko dodam słowo takiego komentarza. Ostatnio czytam, czytałem, miałem w ręku taką, taką książkę Kultura Gier Wideo. Ona została wydana w w 2006 roku, a w Polsce w ogóle w 2011, ale jest bardzo, jest w zasadzie, niektórzy nazywają, że to jest w ogóle fundamentalny taki jeden z takich podręczników. Ono dokonuje takiego, mm -hmm. takiej syntezy różnych teorii, które, które w grach gdzieś tam krążą. I tam co chwila są takie sformułowania, że kultura gier wideo to jest kultura białego mężczyzny, białego y, y, mężczyzny y, chłopca, który, y, gdzie kobiet w ogóle nie ma i tak dalej. Więc tam już są pewne zarysowania y, mówiące właśnie o tych teoriach genderowych, które gdzieś dzisiaj, znaczy właśnie, ale to, takie w taki sposób, którym się kompletnie to nie podoba. Znaczy, oni to wyprowadzają z pewnej genealogii tych jednak gier, czyli z tego, że one powstawały w tych specyficznych ośrodkach i tak dalej. Tak? Czyli to y, y, rodziły się, czy kultura w ogóle gier komputerowych tworzyła się w, w, na początku y, mm -hmm. w takich, a nie innych grupach społecznych. No, ale moim zdaniem, Rozumiem. może i to jest, nie, nie chcę zaczynać tej dyskusji, no, ale to świadczy, że ten jednak amerykański, ja być może ten anglosaski świat, który zajmuje się tymi grami, on jednak, on żyje tym problemem tego genderu, ale Rozumiem. Trzeba, to ja bym teraz poprosił by Michała o kolejny cytat z that, kompendium, jeśli można. Jasne. Drogi, Żeby drogi Geralcie. Mój drogi. Pozwoli, że będę się zwracał do Ciebie, Geralcie. No, jaśnie Geralcie z Liwi. Geralt z Liwi jest osobą wyjątkową. Wywdawać by się mogło, że to zwykły, rębajło, zawodowo tępiący potwory, lecz przy bliższym spotkaniu okazuje się niezwykle ciekawym kompanem w dyskusji. Z pozoru zamknięty w sobie, małomówny, żeżby można mruk, a wobec przyjaciół szczery, uczciwy, gotów wesprzeć radą i pomocą. Do tego, choć nie bardzo gładki w obyciu i aparycji, to przecież cieszący się estymą niewiast słowem istna chodząca sprzeczność. To tyle może. To podpisuje się y, obiema rękami i nogami. Y, y, Piotrze, y, tak. jak, jak u ciebie Tak, z, słucham rzeźniku z ja, ja generalnie w, Damianat, chciałbym poznać Damianat twoją. Damiana to kochę, do że nie interesuje, no co go może interesować. Nie no, ale wiecie, powiem wam tak, że widzicie, bo bardzo ciężko się mówi o też o takiej grze, która ma tak rozbudowaną fabułę bez przytaczania przykładów ale z samej gry. Ale nie Myślę, że ale będzie na to jeszcze czas. Jest ja, tak wielka ja gra, będę... że ona jeszcze nie raz wróci na tym podcaście. Na pewno. Ale ja wam powiem tak, że bez nazwisk, że miałem kilka sytuacji i z wszystkich tych sytuacji skorzystałem. Ja też. Bo gra, bo gra ma bardzo taki... To mi też się podoba, że, że na przykład ten związek jenefer i Geralta, on jest taki burzliwy, że tam, tam jest nawet jedno, jeden taki quest. Ja, ja tylko powiem, że tytuł tego questu, ale nie powiem nic, nie domyślicie się o co chodzi, ale Nazywa się ostatnie życzenie. I to też trochę odzorowuje, od, wiesz, te, te relacje Jenefer i Geralta. Ale Geralt kroczy swoją ścieżką, Jennefer kroczy swoją ścieżką. Pewne rzeczy, pewno można powiedzieć, złożyć na karb tego, że że Gerald no, w sumie miał amnezję, stracił pamięć, nie pamięta wszystkiego, więc miał kilka przyrodnych związek. Tak, że zapomniał kilka tych istotnych elementów z przeszłości, które no, powodowało, że jenefer była tą jedną jedyną i, i oczywiście, no, jeśli jest w jakimś zamtuzie, no, to to jest taka ludzka rzecz, prawda? No taka ludzka, no rozumiecie mnie, prawda? No, że tak, ale czy znaczy, nie wiem, no to każdy, myślę, że to, powinien to rozsądzić indywidualnie, natomiast wydaje mi się, że wiesz, no to, to zależy, no grasz mm -hmm. w grę, w, w życiu jesteś statecznym ojcem, a, a grając w grę mm -hmm. próbujesz odpłynąć w stronę, a jednak lekko dupa. Co to o tobie może mówi do ale... No nie? tylko człowiekiem. pozwolicie panowie, bo jakby Mutantem próbujcie ma. przejść już do takiej kwestii czysto fabularnej, ale może tak yy, jedną rzecz chciałem jeszcze tylko dodać odnośnie... Technikaliów. Nie, technikalia to już palicho. naprawdę. To, to jest Digital Foundry Podcast. Ja mam 28 klatek. Nie, że nawet słuchajcie, klatek nie liczę, wydaje mi się i tak, to jest moje podsumowanie w ogóle kwestii technicznej, tak biorąc pod uwagę to, co Redzi osiągnęli w tym produkcie, w kontekście tego, co osiągnęli parę lat temu, to jest naprawdę skok milowy, to jest za mało powiedziane. No ja jeszcze raz powiedziałem, ale to powtórzę, że oni zawstydzili wszystkie studia Ubisoftu. Trzeba naprawdę uszanować to, co oni wszystkie. zrobili, bo to jest naprawdę kawał y, zarobić z tej roboty. I tyle w temacie. Natomiast, y, natomiast y, Juliusz tak pięknie powiedział y, parę minut temu odnośnie e, tego... Szukamy tego aspektu, który wyróżnia tę grę na tle innych RPGów, bo to jest istotne. I to, jakim cudem, że jakim cudem, to może źle to jest złe określenie, ale wiemy, jaką ta gra cieszy się popularnością na zachodzie. A mhm. dla mnie i według mnie siłą tego produktu, który zresztą e, skłonił mnie do zagrania, bo to jest może taki mały disclaimer z mojej strony, że to jest pierwszy Wiedźmin, za którego się zabrałem na poważnie, ponieważ do jedynka mnie totalnie odrzuciła. Nie jestem fanem w ogóle procesu Sapkowskiego i de facto po tym produkcie zaczynam się interesować w ogóle Całą, całą, całym uniwersum Wielina. Ja, ja zacząłem czytać od początku, no oczywiście zacząłem dopowiadać i tak dalej, ale no, ja cię rozumiem w sprawie. To jest jakby nie, nie? fenomen tej gry według mnie. To jest to, że oni potrafili przekazać te wszystkie aspekty związane i z kulturą, z, z wszystkimi dobrami kultury, tą spuścizną całą naszą polskością, o której powiedział Juliusz, w ten sposób, że to będzie strawne i przyswajalne dla, nie dla Polaka, bo wiecie, my tutaj jakby po tekście mamy ten patriotyczny aspekt gdzieś tam z tyłu głowy. To tego mhm. na pewno się nie da wykluczyć. Yy, jesteśmy jakby na, dumni z tego produktu i to, to ja przynajmniej, ja osobiście jestem, mogę mówić, mogę przecież mówić tylko o sobie. Natomiast yy, widzę, jaką, jak, jaką pozytywną reakcję na, yy, wzbudza ten produkt na zachodzie u graczy. I to jest chyba yy, naj, naj, najistotniejsza rzecz związana z tym no produktem. Tak. Że o... Generalnie na każdym Zagranicznym podcaście, czy w, w, w jakichś wypowiedziach no, no słychać tylko no i właśnie. wyłącznie zachwyt. Oczywiście on, on, on jest, jest, ta nutka goryczy, właśnie związana z tymi technicznymi aspektami, z tymi glitchami, z jakimiś problemami związanymi właśnie z interfejsem i tak dalej. No to dosłownie to, to, co my zrobiliśmy, tak? Ale kiedy wchodzisz na tę głębszą wodę, kiedy zaczynasz rozmawiać o samej grze, o tym, czym ta gra jest, tym, jak zbudowane są te questy, o czym powiedział Yuji, o tym, że jeden quest, ale oczywiście złożony z kilku pomniejszych, on, on tworzy taką brewną czasami historię, ona, która może gdzieś tam być związana z, z, z, tym, z tym głównym wątkiem, ale ona nie musi być związana, w sensie ona po prostu tworzy osobną jakby grę w grze. Że, że to jest zupełnie, jakby jakbyśmy nie grali w Wiedźmina 3, tylko jednocześnie graliśmy w Wiedźmina 3, Wiedźmina 4, Wiedźmina 5, 6, jakby tylko patrząc na to, co my robimy. I e, kiedy na początku wymieniałem kilka gier, które jakby moim zdaniem, w których e, nie wiem, CD Projekt Red, e, CD Projekt Red czerpał inspirację, że jakby te najlepsze elementy z nich i Oczywiście, wiesz, ten świat otwarty, pokazanie tego świata, jak masz w Red Dead Redemption, ale to, co maszcie w Mass Effect 2. Czyli macie ten jeden główny quest, oczywiście on nie jest zrobiony w tej skali, że musimy ocalić wszechświat, nie? My tutaj szukamy kogoś. My szukamy bliskiej osoby i to jest motywacja niezwykle ważna. To jest jakby coś najważniejszego na świecie, ale dla mnie. Wiesz, dla ciebie, dla jakiegoś, nie wiem, karczmarza najważniejsze jest, żeby przeżyć, żeby, żeby przeczekać tą wojnę, żeby, żeby pieniądze były i tak dalej a nie jak w Mass Effectie, że właściwie no jest jeden Shepard, który oczywiście ma ten sam cel, oczelić ludzkość przed żniwiarzami, ale wszyscy chcą ocalić, Ale o, Damian, bardzo cię proszę, żebyśmy nie zniweżami. porównywali jakby Wiedźmina do Mass Effecta, bo doskonale wiemy, ale że ma nie, nie. wybitną, więc... Strukturalnie chodzi o to, że Mass Effect składał się z tych takich Mniejszych questów, gdzie kompletowałeś jakby drużynę. Tak, tak. Tu Pamiętacie, o tobie chodzi, jakby był stricte gameplay, game, game, że, te, że zabij, na przykład prawda? niektóre. Tak, że chodzi o to, że te elementy, które składały się na całą tą oś fabularną, miały też te, te takie właśnie takie te podsegmenty związane właśnie z postaciami, które były. Tak tu zaś Wiedźmy na Przyjaciół: Jaskier, Tris, Jenefer, Zoltan i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak właśnie ma efekcie, miałeś tą drużynę, którym, dla których zadania wykonywali, jakby z nimi związane były questy, i, i to. Ta struktura, ona jest, weźmie, oczywiście. On, Wiedźminie to jest o wiele bardziej rozbudowane. No to... to nie jest tak, że masz jakieś dwa questy na planecie i już jesteś, To no tak, wiesz, wydaje mi się, że to są jednak, wiesz, to są dwie zupełnie inne gry. Ja bym tego aż tak jednak nie zgadza się. Oczywiście, strukturalnie tu masz akcent rozłożony niby na głównego bohatera i na to, że on jest emocjonalnie dość mocno związany. Na ile to się przekłada na gracza, myślę, że to jest sprawa indywidualna. Jeden to będzie tak odczuwał, a inny będzie to odczuwał inaczej. Nie wiem, czy to powinniśmy to rozważać. Natomiast na pewno w Mass Effectie jest to skonstruowane zupełnie inaczej, ale też Mass Effect to jest takie kino to jest takie kino masowe. Space to jest po prostu. No. Tak, a Wiedźmin bez pewnością był, oczywiście też jest, celuje w tego masowego odbiorca, ale jednak mimo wszystko udaje się y przemycić jakby całe takie bogactwo związane z jednak fundamentalnymi cechami narodowymi i prozy Sapkowskiego, i Wiedźmina, bo przecież i język Sapkowskiego, on jest, to jest język polski, to jest, to jest tak głęboko... Ta soczystość, ta soczystość tych chodzi, bluzgów. Nie, nie, tych, no bluzgów, yeah. ale też chodzi o to, że... że, wiesz, że Sapkowski Sp jest absolutnie nic wspólnego, wręcz się od odcina, więc nie, nie mówmy, że... No nie, ale przepraszam cię, Piotrze, to nie, nie możesz w ten sposób powiedzieć, dlatego że wszystko to, co jest jakby w książkach Sapkowskiego, to jest jakby bagaż i punkt startowy którego tworzą twórcy. Oni starają się tą metodę Oni Sapkowskiego. Oni tworzą nowe zdania, yy... ale tworzą na tej na, na ta, zasadzie używają z, jego tych struktur, terminologii, używają z, jego tak. słów, używają jego struktury, używają tego wszystkiego, co jest związane z tym światem Sapkowskiego. To jest oczywiście, że to jest inna historia. To, to jest oczywiste, że to jest zupełnie co innego, ale to nie jest, to nie, jest ta, to nie można powiedzieć, że Sapkowski się od tego odcina, Sapkowski coś tam zrobił znaczy, i tak dalej. Sapkowski się od tego odcina, tak oficjalnie. Znaczy, Sapkowski, bo Sapkowski jest taki trochę na burmuszonym, takim Prze... bufonem, no nie, no, który mówi, im, że moje książki są to najważniejsze, to... Ale gdyby on, znaczy on mi się wydaje, że on, on dostrzega to, tylko że on po prostu nie gra w gry, on nie rozumie gier, on więc on to są, nie, nie, on, on nie się, widzi fenomenów w tym. pojęcie gier zatrzymało się w latach 90., czyli to takie tam bzdury dla gówniarzy. Tak. dla niego to medium Dlatego jest po on nie rozumie fenomenu, nie, który, nie, nie, który nie właśnie tyle. wyrósł, że, że gra Wiedźmin jest 10 razy większa od, jego, od tego, co on stworzył. Jednocześnie oczywiście, no z, to jest, no, no, ale wy rozumiecie mi, o co mi chodzi. Jasne, doskonale. Ja jedną rzecz tutaj wspomniałeś odnośnie questów, budowania fabuły. To jest element, który, pomijając już pomijmy warstwę artystyczną, graficzną i tak dalej, to jest kolejny, chyba najważniejszy filar, który jakby cały czas przytrzymuje mnie przy grze. To jest ta warstwa fabularna, to jest to budowanie questów, to jest język, w jaki sposób jest, jest, są budowane dialogi i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które są tak świetnie zaimplementowane w tej części bo nie ukrywam, że z czystej ciekawości parę dni temu sobie uruchomiłem dwójkę nie zrobiło na mnie takiego wrażenia mam ten Enhanced Edition i mhm. no okej, okay, ten tytuł w tym momencie do mnie nie trafia natomiast w trójce zostałem tak wciągnięty w warstwę fabularną że w pewnym momencie ten piękny świat wygenerowany przez artystów jest piękną motoczką do tego w jaki sposób ta treść jest mhm. przekazywana. I to jest jakby tak. chyba głównym motorem napędowym całej gry. To jest to, że cały czas chce się grać i to nie tylko dla oglądania widoczków Owszem. i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest jakby bonus całego wszystkiego. Ty widzisz, mówisz, że jeździsz na koniu i oglądasz sobie landshafty i piękne widoczki, prawda? Y mhm. Ja korzystałem z tej szybkiej podróży, y z ja na samym początku z, z, głów z głównego powodu. Ja chcę pchać fabułę do przodu. Chcę sięgnąć tym wszystkim, co tymi komunikatami, które do mnie do, docierają, bo po prostu jestem mhm. tak wciągnięty w, w całą historię i w, w, w cały świat w zasadzie, który jest tam zbudowany, że zatapianie za, za, za tak. się gracza w ten świat jest czystą przyjemnością. I to jest no wiem, i to jest, jakby rzeczy. Właśnie nie wiem, czy przeskakuje, no to jakby to jest tak. Nie, no, nie, to nie przeskakujesz pewne no, rzeczy, wiesz, żeby, żeby skoncentrować się na fabuli, ja to rozumiem, dlatego, że jakby powycinać wszystkie to element, w, jednak no. scenki przerywnikowe, to one tworzą naprawdę interesujący film i to, jest, to są godziny A, oglądania. No właśnie, bo tu, ja wiem, że po prostu Cię to bardzo je to Jules kręci. powiedział o jednej takiej rzeczy, że nie, nie, nie podobają mu się nie, nie, nie, nie podoba mi się do końca sposób pokazywania tych scen, że one są takie sztywne i tak dalej. To y, pozwolę sobie tutaj wtrącić taką rzecz, że grając w Dragon Age w zasadzie cały czas tego nowego Inquisition o Boże, tam to są sztywniaki. To tutaj będzie, tam jest totalnie odwrotnie. Tam oni Biower poszedł na taką łatwiznę, słuchajcie, że y, tam podczas y, przeprowadzania rozmowy z wieloma empacami y, w ogóle nie ma tego przejścia z kamery z, z trzeciej osoby w taką kamerę filmową. Tam już poszli na taką łatwiznę, że widać, że mi się nie chciało w ogóle reżyserować tych scen w jakikolwiek sposób. Już nie mówię cokolwiek, żeby cokolwiek zrobić. Tylko po prostu ta postać sobie stoi i te dialogi są wyświetlane na, mhm. na ekranie. Tutaj ja pomijając jakby tą sztywność, bo z tym się mogę zgodzić, ten motion capture może nie do końca jest jakiś super w niektórych scenach, ale nadal... Wydaje, że on chyba nie istnieje, że on jest robiony w zasadzie... Możliwe, możliwe. Natomiast ja jednak ta praca kamery jakaś tutaj istnieje, ona jest taka mocno serialowa tak. i tutaj jakby to nie jest, ja bym nawet nie, nie nazwał kamerą filmową, ona jest taka mocno serialowa, ale jednak ona... Nie no, oni sobie naprzeciwko siebie rozmawiają, jak na nie. przykład następuje podanie przedmiotu, to zwykle jest tak, że nie widzisz rąk, które podają na przedmiot, tylko na przykład czasami masz zbliżenie na przedmiot, ale, ale zawsze jest to takie ujęcie, nie wiem, ono się jakoś fachowo. Nazywa, no i to buduje pewnego rodzaju imersję, e, prawda? Od to pasa ta w imersja idzie cały czas do góry, że, że jednak. Tak. Ale ja chciałem tylko powiedzieć o tym Wiedźminie drugim. Ja przeszedłem Wiedźmina II, właściwie skończyłem fabułę w dniu premiery trzeciej części. I ja byłem tak zachwycony tym, co przeżyłem jeszcze raz. I, I już to była ta Enhanced Edition, więc nie miałem tego wrażenia, że coś tam zostało niedokończone. I tak mi się podobało to skondensowanie. To, bo, bo Wiedźmina drugiego można przejść, ja wiem, w 20 godzin. No coś koło tego. To, już to jest jakby, to jest dużo krótsza gra, że dużo mniejsza. Tam jest kilka tego takich elementów, gdzie jest powiedzmy ten otwarty świat, ale nawet no, to, to, to jest taka wysepeczka malutka w do tego, co mamy w Wiedźminie 3. ale po tym jak ja przeszedłem na drugiego to miałem takie nieodparte wrażenie, że to jest właśnie świetnie zrobione, że jesteś skoncentrowany na tym co ja zrobisz, masz masz te różne postacie, które poznajesz, z którymi rozmawiasz, są arcyciekawe dialogi, dużo ciekawych rzeczy jakby dowiadujesz się o tym co się dzieje, no jak właściwie można powiedzieć taka nasza polska gra o tron, nie jeśli chodzi o, o pewne rzeczy o te, te knucia, no nie te loże czarodziejki, i tak dalej, te spiski, ale ale w, jak zacząłem grać, to pierwsze wrażenie w Wiedźminie 3 było takie, że rzeczywiście tutaj jest taki wolny świat, że właśnie nic mnie tak nie ciągnie, nie mam takiego, takiej motywacji, żeby jechać do przodu. Ja tak sobie żyję, no nie? Tutaj sobie robię jakiś quest, tu, tu coś innego. Nie spieszy mi się z tym głównym wątkiem. Ale później, jak już wpadłem właśnie w ten wir, właśnie w tych, w tych rozbudowanych questów pobocznych, to doceniłem jednak e, tą wyższość Wiedźmina 3, jednak nad, nad Wiedźminem 2, której jednak nadal uważam za, za, za, za, grę, za grę świetną. Jednak jest, jest coś fascynującego w czy, czy, tym, jak, jak udało nie, mi się ja, te, te quest. Ja nie, nie chodzi, że ja jakby tą główną fabułę tylko ciągnę, tylko jednak do, dojścia do pewnych punktów kontrolnych no używam tych, tych, mhm. tych drogowskazów, żeby dotrzeć do miejsca również questów pobocznych. Natomiast mhm. rozumiem, że sugerujesz, żebym jednak dosiadł tego konia i że tak powiem z nim przebrnął przez całą krainę. Wiesz, co i dla mnie to jest, to jest taka imersja w, w, z tym światem gry, właśnie związana z tym, że ja, ja wsiadam na płotkę i, i gnam, prawda, galopuję z jednego punktu mapy do drugiego i, i, i czasami się gdzieś zatrzymam i mówię: wow, jakie to jest fantastyczne, jaki to jest fantastyczny pej, pejzaż, nie? Jakie, jakie tu są wspaniałe góry, krajobrazy, no. Dla mnie to jest element taki, który, który oprócz tego, że rzeczywiście na tej ścieżce spotkasz jakichś tam NPC-ów, czy jakieś postacie, które, nie wiem, proszą Cię o pomoc, próbują cię oszukać. To coś w stylu właśnie Red Dead Redemption, nie, że niby ktoś tam wzywa o pomoc, a tak naprawdę to jest jakiś cwany list, który chce Cię oszukać, albo napaść. Ja miałem takie spostrzeżenie, jak zacząłem grać w Wiedźmina, i tak sobie o tym pomyślałem, bo to jest ten, ten, jeszcze jedna rzecz, myślę, dość ciekawa z, y, dla mnie, z, y, to jest to, że rzeczywiście ten ekwipunek jest jakiś po prostu horrendalnie wielki, ja się w tym gubię, to jest to, co zauważyłeś, że tam jest po prostu, oczywiście jest to podzielone na te kategorie, ale tam jest tego odpyty i to mi się wydaje trochę archaiczne. Y, nawet pamiętam, że jak kiedyś robiłem wywiad z twórcami pierwszego Wiedźmina, to, to oni y, chyba tak się szczycili, że oni nie chcą takiego śmietniska robić w ekwipunku i tak dalej, no dzisiaj Wiedźmin 3 i ten, ten śmietnik w ekwipunku jest. Ale... No ja całą Bibliotekę Aleksandryjską za sobą wasz. No dokładnie. A mi się najbardziej podoba, tam jest jakiś, jest jakiś quest, są jakieś postacie, rozmawiają, wiesz, babka skąpo odziana po czym nagle pod koniec tego questa, proszę tu, wiesz, robi taki gest ręką jakby za plecy i taką wielkie tomiszcze wyciąga, zastanawia się, gdzie ona to tomiszcze trzymała. No ale wyciąga to tomiszcze i mówi, słuchaj, masz tu, przeczytaj sobie tą książkę koniecznie, tam zajrzyj do tego, co tam się dzieje. Może to czarodziejka, wiesz. Ja, wiesz, mm. sobie, mały portal przynośny. Właśnie mm -hmm. tego, że ona drobna była, nie? No, ale okay. Ale czy byliście już w jakimś tym mieście większym? W Oxenfurcie albo w Nowigradzie? Nie no, ja byłem w Nowigradzie i Nowigrad wygląda świetnie i tak dalej, chociaż mimo wszystko... Właśnie poczekaj, bo chciałem powiedzieć o tym, że miałem takie spostrzeżenie odnośnie tego Wiedźmina, mm -hmm. że z drugiej strony wcale by mi nie przeszkadzało, gdyby ta gra wcale nie była grą RPG. To znaczy właśnie, żeby nie było tam tych statystyk, tego ekwipunku. Przecież że rzemiosło można inaczej zrobić. Można było jakoś to uprościć, sprowadzić trochę do innych rzeczy. I, i zrobić to w taki sposób w sposób trochę bardziej jak w Red Dead Redemption, żeby, żeby rzeczywiście ta historia się jakoś rozwijała, żeby to miało taki posmak, ym, znaczy tak się zastanawiałem, czy to by nie było, y, czy to nie jest takie ciekawe, bo jednak mimo wszystko Wiedźmin jest dość mocno zakorzeniony właśnie w takim klasycznym wyobrażeniu RPGowym, czyli mamy ten ekwipunek, te tonę przedmiotów, te plus jeden, te to, plus śmo, nowe zbroje, które się wykuwa i tak dalej. Ym, z jednej strony to jest na pewno duża zaleta tej gry, bo to powoduje, że ludzie mają na czym, na czym się skupić i, i godzinami mhm. siedzieć i przeglądać te, te składniki sterebki. Nie wiem, czy pamiętacie Amelię, jak w Ameli w tym filmie jedną z ulubionych czynności tej mamy Ameli było wykładanie sterebki wszystkich rzeczy potem wkładanie do środka. I podobną czynność, tylko że z narzędziami uwielbiał jej ojciec. Więc to mi trochę takie coś przypomina, takie, takie pasjonowanie się tego. A druga, mhm. a druga rzecz, która. Która, y, która jest jakby dla mnie... Y, widzę, że ktoś mi się do domu dobija, no nieważne. W każdym razie druga rzecz, uh, uh, która... Y, żona, wiele to... żona wraca. Tak, tak się. muszę kończyć. <laughs> no, na razie, cześć. <laughs> cześć. No, to, no to do widzenia. No dobra, to już nie będę zabierał, w takim razie słucham, słucham waszych opinii. Tak? No tylko tyle powiedziałem, to znaczy, czy być może nie jest tak, że Wiedźmin 3... Nie, nie, znaczy z mojego punktu widzenia być może mógłby być tak samo jak Red Dead Redemption, będąc jednocześnie tak samo bogatą grą. Znaczy, Ja się cieszę, że, że tam jest element RPG, bo ja, ba, chyba żeby to zamienili oczywiście w jakiś inny sposób, tak? jakimiś plazmidami albo coś, ale ja lubię, lubię tego Wiedźmina y, ustawiać, jeśli chodzi o umiejętności, o tą grę y, pod siebie. Bo ja wiem, że, że na przykład są tacy gracze, którzy bardziej by chcieli właśnie w telixiri iść w tą magię i tak dalej, inni są tacy, którzy chcieliby chcieli być trzemierki i tak dalej, że to wszystko można w, dzięki tym statystykom, dzięki tym elementom RPG rozbudować. I oczywiście z tymi zbrojami jest taki problem, jeśli chodzi o statystyki, że, że ja na przykład najbardziej lubię tą podstawową zbroję Wiedźmina, ten jego pancerz, z którym on się w cudzysłowie urodził. Ja, dla mnie to jest taki ha, wyjściowy garnitur. Wiesz co, mam to, absolutnie ten sam problem, że, że jakikolwiek pancerzki znalazłem, nie jestem w stanie go nosić, mimo że tam wiesz plus 35 w stosunku do ta. tego, ale nie, on, Wiedźmi się podoba w tym swoim klasycznym U, wiedźmińskim pancerzyku skórzanym i dokładnie. A nie jakichś dresach niebieskich. A, no, jak mam ubić jakiegoś arcygryfa czy jakiegoś biesa, to, to oczywiście nie. liczę ja liczę, jest... że jak tam, to tam można ten. robić są samkłasty, widziałem związane z wiedźmińskim wyposażeniem innych szkół to liczę, że może tak. te inne szkoły będą również wyglądały. Inne no ale szkoły. to jest właśnie dla osób, które chcą y, przeszukiwać mapy, dlatego że problem jest taki, że y, żeby wykonać jakiś pancerz, to nie wystarczy iść do kowala i poprosić go, słuchaj, mam takie życzenie, zrób mi jakiś taki fajny pancerz, i tylko wiesz, w stylu tylko musisz znaleźć te schematy, czyli znowu ten interfejs, szukanie papieru, szukanie tych, tych rzeczy i znalezienie właśnie odpowiedniego kowala, który potrafi coś takiego wykonać, no nie? I czy, czy, czy wykuć miecz, czy, czy, czy, czy właśnie jakiegoś płatnerza, który potrafi zrobić fantastyczną zbroję. No, ale to jest jakby ten dodatkowy element właśnie związany z grą RPG, ale on jest całkowicie pomijalny. Jeśli ktoś nie chce się w to bawić, w te to, statystyki, w to szukanie lepszej zbroi, no, czy lepszej broni, może spokojnie tą grę przejść Właściwie tylko koncentrując się na tym, co jest w tej grze najistotniejsze, czyli właśnie te, te questy, ta interakcja z innymi postaciami. Ale no to, to chyba poziom, poziom, poziom, poziom, poziom trudności A to sprawia. Powiedzcie mi nawet. właśnie, na jakim poziomie trudności gracie? Ja yy, na drugim, Michał. drugim od góry to jest ten nie ten. Krew pod łzy. Nie, nie wcześniej. Ten normal, tak zwany, tak zwany, tak zwany normal. Czyli drugi Wiem, od Pierwszy, Aha, pamiętam, rozumiem. sugerował mi to, że de facto nie będę miał problemów z walką, tylko... Pierwszy to jest easy, drugi to jest normal, no, trzeci dokładnie. to jest normal Żaden plus, skupię się, skupię jest normal. Się hard na uber. A czwarty to jest hard. Julius, Ja zacząłem, zasugerowałem się recenzją e, chyba na Gamespocie, wydaje mi się, albo na ign na której recenzent napisał, powiedział, że to była wideorecenzja, że e, poziom trudności jest tak niski, że w ogóle e, należy go podwyższyć o jedno oczko do góry. No więc ja stwierdziłem ambitnie, że będę grał na najwyższym poziomie trudności. Pierwsza Ma, walka, którą kilka to... razy powtarzałem, wyprowadziła mnie z błędu i zacząłem grać na tym poziomie krew, pot i łzy. I jednak po którymś podejściu do, do walki z jakimś tam potworem, takim zadaniu pobocznym, które gdzieś tam się pojawiło miałem już wtedy chyba siódmy czy, czy szósty level, coś takiego. Ja obniżyłem to do tego poziomu, o którym mówi Michał, czyli ten normal taki. I, i ten wydaje mi się jest OK To znaczy, on czasem jest to wyzwanie. To nie nie mm. mam takiego wrażenia, że, że to jest jakiś bardzo, bardzo niski poziom trudności. To jest rzeczywiście taki normal dla mnie do zaakceptowania. no Jednak powtarzanie kilku sekwencji, takie pocenie się z tym przerzutami i tak dalej wydawało mi się. Chociaż też musiałem się napracować w niektórych questów, no, tak? Nie Powiem pewnie powiedzmy szczerze, że przy niektórych scen gdzie jest, gdzie jest kilku przeciwników, no czasami ja miałem sytuację taką, że powtarzałem pewne, pewne bójki parę razy. Więc to nie było takie, takie Piotrze, Piotr, ja na jaki poziom na normalu, nosi, ale ponieważ do tej pory zginąłem raz, dlatego że spadłem z czterometrowego wzgórza, czy pogórka <laughs> raczej, to cały czas intensywnie myślę, że chyba jednak przerzuca się na ten jeden poziom wyższy. Bo, Przerzuć bo, się na krewetki No na tym, na tym normalu jednak dla mnie jest trochę. Ja gram na krew pod iłzy, ale przyznam się, że ja nie grałem od początku na krew pod iłzy. Ja grałem właśnie też na, na normalu, dlatego, że Wiedźmin ma to do siebie, że w przypadku na przykład Wiedźmina 3 i Wiedźmina 2 są pewne istotne zmiany. Oczywiście one są, nie, nie są tak drastyczne jak między pierwszą częścią, nie wiem, czy pamiętacie, jak się jak walka wygląda w Wiedźminie pierwszą. To była gra rytmiczna. Po prostu wciskało się w odpowiednim momencie przycisk myszy i Wiedź, Wiedźmin chodził taki taki ciąg, taki combo. A, taniec, taniec, taniec, o to, żeby rytmicz, taniec wiedźmiński był po prostu. Tak. W drugiej części też było bardziej rozbudowane, ale w drugiej części, na przykład, picie eliksirów i tak dalej, to było przed walką. To było zupełnie inaczej. Bardziej, bardziej bliskie temu, co Sapkowski stworzył właśnie w tym swoim świecie. Także że wypija przed walką, i dopiero wtedy, nabuzowany, pełny tych mutagenów i jakichś eliksirów, szedł na walkę z potworem. Tutaj zmienili to, że można pić te eliksiry, ułatwi trochę sytuację. I ja, na przykład, po, po, po tym, jak już naprawdę opanowałem ten system walki, który, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo ciekawie zrobiony. Przyszedłem na poziom właśnie ten krew pod i, łzy i on się tam generalnie różni na przykład tym, że medytacja nie, nie, nie, nie zwraca ci zdrowia, czyli musisz po prostu jeść, musisz pić eliksiry, żeby odzyskać zdrowie, nie odzyskujesz tego w sposób taki, wiesz, że sobie po prostu kimniesz na godzinkę i już jesteś cały nie, No to zdrowy. Ja tego w ogóle nie Ty... używam, w sumie ja cały czas coś jem. No stop, tak, wieźmień, który nosi przy sobie zapas dobrego kontenerowca. Tak. 40 <śmiech> zł, jedzenie... 17 chlebów, 32 sery. Tak, tak. Przy tym jest to jest chodząca biedronka po prostu i tyle, no. Mm -hmm. Mi się wydaje, że z tym jedzeniem też jest pewna niekonsekwencja twórców. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę. Pewnie to jakiś patch wyprostuje. Bo... Proszę, surowe mięso jesz. Nie, bo, bo w trakcie walki możesz mieć przypisane jedzenie. Tak, jasne, ale możesz mieć przypisane... No ale wiem, może tatara sobie, wiesz, robi tak lewą ręką, a prawą... <grym <grym podczas, tak... Walki, tak. podczas walki, podczas tak. walki, Natomiast chodzi o to, że możesz to jedzenie sobie wstawić do takiego, jak to się nazywa, do skrótu, Pod tak? Zamiast... Podręcznie tak jakby. Tak, podręcznie, czyli aktywować to szybkim przyciskiem w trakcie walki i wtedy on w trakcie walki nagle, wiesz, tutaj walczy z jakimś tam przeciwnikiem, a tutaj wcina ten chleb, to, to mleko, tam wszystko Gdzie pije. Tam kurczaka, kurczaka. Po kurczaka, kurczaka, kurczaka, kanapkę jakąś. Tak, tak, to wszystko to wsuwa. Natomiast jak w trakcie walki wejdziecie do ekwipunku i spróbujecie zjeść używając na Xboxie, to jest niemiecki, to nie nie, niebieski X, tak, to się nie da, to się pojawia taki komunikat, że teraz nie możesz tego zrobić, czy nie, ale to, jest to nie jest Ale to nie tylko jest z jedzeniem. Bo to chodzi o to, że to nie tylko no, do ale... jedzenia, a generalnie dotyczy czegokolwiek. To chodzi o to, że musisz sobie przed walką przystosować dwie rzeczy, których możesz użyć w trakcie walki. A i z sprawa, jak zjesz całe jedzenie, to wtedy pojawia się następne. Jak zjesz 22 jabłka, to pojawią się wtedy 64 jajka. Znaczy to, no tak, tylko... Chodzi o to, że nie możesz, nie możesz sobie dostosować na przykład w trakcie jednej walki wykorzystywać czterech różnych eliksirów. Możesz, dlatego hmm. że jak wejdziesz do walki, w trakcie walki do ekwipunku, to jak wypijesz jeden eliksir, to możesz podmienić. Tak, I w, no, i to właśnie no, to jest ta niekonsekwencja, nie że te rozumiem. eliksiry możesz podmieniać. Czyli tak, wchodzisz do ekwipunku, nie możesz z poziomu ekwipunku zjeść tej kanapki, ale jak ją w momencie walki przesuniesz do tej pustej kieszonki, do tego slotu, który ci został po trzech wypitych jaskółkach, to nagle się okazuje, że wiesz, że możesz wcinać to w trakcie walki. Ale wtedy to ten szybki slot byłby w ogóle bez sensu, bo wszystko byś mógł robić z tego. Ale nie, no nie, ja byłby, musiał... nie byłby bez sensu, mhm. myślę. Ale propos walki, bo ja powiedziałem, że mi się ona bardzo podoba, bo ona jest, na pierwszy rzut oka ona się wydaje taką, taką, taką siekankorą banką. Cały czas XXX albo Y, jak chcesz ciężki cios i właściwie jak chcesz unik zrobić, to się gdzieś tam odskakujesz, trikasz. ale ta złożoność tej walki polega nie tylko na tym, że macie te znaki, czy jakieś dodatkowe właśnie te elementy, jak punku, czy jakieś petardy, czy, czy, czy, czy kusze, czy, czy jakieś te, tylko właśnie to, że, nie wiem, czy, czy, czy bawicie się, czy jesteście na przykład no, na takim, ja, ja... że nie tylko blokujecie, ale na przykład parujecie ciosy. Ja na przykład miałem wczoraj taką sytuację. No, to jest e, chyba, jest... tego wymaga walka. No, no właśnie. I napadło mi chyba trzech, czy czterech chłopów. I... Z widłami? Nie, z kuszami akurat. No i taką. No to tacy chłopi zorganizowani. No, chłopi, chłopi zorganizowani. No i miałem taką sytuację, że trafiłem chłopi. na. chłopi. Trafiłem na przez, przezroczyste drzewa, gdzie wiedźmin y, oddalił się parę metrów od nich w celu y, zjedzenia kawałka przepysznego, przepysznego kurczaczka Psiego sadła. Y, no, czy, czy jakiejś innej strawy. No i na przykład miałem sytuację taką, że przez drzewo przelatywały mi, przelatywały mi strzały. Więc nagle z stał zdziwiony, i powiedział, kurczę, co się dzieje, no bo przecież te drzewa nie są przeźroczyste. No i musiałem uciekać jakiś kawałek, żeby, że tak powiem, się odnowić. Natomiast ja, ja do, do, do samej walki to miałem od samego początku jakieś tam uwagi, ponieważ wydaje mi, znaczy, my jesteśmy. Ja jestem przyzwyczajony do, do, do, do właśnie do takiego slashera jak już chodzi o walkę. Na przykład wszystkie tytuły typu Demon Souls i, tego, i, i tym podobne, mhm. czy bladborny. dla mnie to jest w ogóle męka i nawet nie, nie, nie chcę to nie grać. Nie wiesz w tym dziwnym ludziom z internetu, którzy mówią, że Bloodborne jest łatwy, prosty. No whatever, whatever. W każdym razie zmierzam do tego, że w pewnym momencie ta walka... Ja lubię, jak jest walka płynna, natomiast w z Wiedźmina mam taką, takie wrażenie, że ona jest troszeczkę sztywna. I nie wiem, czy to no, ja jest. Się tym, ja, się tym, ja się z tym zgadza. Nie, zgadza, niestety. Tak? A ja się nie zgadzam. Wyda... To... A drugi. drugi. Argumenty, Michał, drugi... dlaczego? No teraz, Michał, się musisz tłumaczyć, wiesz, Damian jest takim adwokatem i mówi tak, ja wiem, jak coś ja wiem. powiesz negatywnie na Wiedźmina, szybko, argumenty, no szybko, no no co, nie wiesz co powiedzieć, no znaczy, dawaj, wydaje, dawaj. Mi się, wydaje mi się, że takie odniosłem wrażenie, że to jednak ta kolizja obiektów... Czy jednak to twoje wrażenie jest, a nie prawda? No to jest wszystko to, co jakby mówię, jest moim osobistym <grym> Nie, no wrażenie. żartuję, to właśnie bawię się w tego no, no, Daj Daj powiedzieć, daj powiedzieć. Y, odniosłem takie wrażenie, że jednak y, czysto technicznie ta kolizja obiektów nie jest do końca dobrze dopracowana i ta responsywność samego Wiedźmina pod kątem grania na padzie, czy nie wiem, ja nie jest na klawiaturze, nie wiem jak jest, bo nie gram na klawiaturze, no jednak e, wydaje mi się, że on nie do końca mnie zawsze słucha i nie robi to, co chce, żeby robił, więc ja na przykład... No, może jakiegoś laga na kablu? Nie, gram na bezprzewodowym padzie, może dlatego. O, no to masz laga na bezprzewodowym. Widać, że, widać, Wimi... w... Podejść bliżej Damian telewizora. w wsparciu technicznym i na infolinii byłbyś genialny. A wymieniałeś baterię ostatnio? Tak, podzie? wszystko jest jak najbardziej w porządku. No to w, nie wiem, razie, to w takim razie w skill, razie, a nie bateria. Pod tym samouczku, który jest zresztą bardzo fajny i system walki mi się bardzo spodobał. To parowanie, te, te, te, kilk, te kilka ciosów, używanie magii i tak dalej, to wszystko tworzy pewien instrumentarz fajnych rzeczy. Natomiast podczas takiego starcia już w, w świecie Wiedźmina, no to już nagle te instrumenty gdzieś zaczęły mi się gubić. No i tak bym wróciłem do, do podstawowych odruchów Pawłowa, typu turlanie się, typu no to może lepiej ucieknę. To nie, to, to, to słuchaj, to, to ja, to ja, dlatego, że ja muszę teraz przedstawić się tutaj jako obrońca, muszę z urzędu przedstawić tutaj argumenty, które, które przedstawią zupełnie inną historię. Nie chcę powiedzieć, że pan się myli, czy odnosi mylne wrażenie, bo to jest jednak pana wrażenie, ale chodzi mi o to, że ja na początku miałem właśnie ten problem, że się nie mogłem przestawić tego sterowania z wiedzimia drugiego do wiedzimia trzeciego, ale w momencie, kiedy ja to opanowałem, to nie miałem tych problemów technicznych, o których mówisz, że gdzieś tam jakieś opóźnienie jest. Jest, zobaczycie, że będą tacy przeciwnicy, że to, że to nie jakieś tam zwykłe utopce, tylko jakieś inne potwory, gdzie. Oni jakoś fantastycznie reagują na to. Na przykład u, robią takie uskoki, że na przykład, nie ma, wiesz, niby tutaj wprowadzasz kombo i tak dalej, a to nagle ci ucieka gdzieś w bok, albo gdzieś się pojawia. Wiesz, walka z, prawie, z każdym potworem potrafi być inna. Oczywiście, ja się z tym no, zgadzam, bo, ale bo... jednak mi się wydaje, że wiesz, mechanika walki i rzecz, która jest dla mnie trochę przygnębiająca, to jest to celowanie, branie tego przeciwnika na cel i, i to, co się później dzieje. To znaczy w trakcie walki nagle ten przeciwnik, którego masz na celu, gdzieś ucieka ci do tyłu, ci atakują cię z przodu. Trochę to przypomina takie walenie tym mieczem na oślep, gdzieś turlanie, unikanie tego wszystkiego. No, Myślę, że nie jest to element bez wad. A Piotr, czy ty miałeś problem z padem, czy u ciebie wszystko w porządku? Nie, u mnie wszystko w porządku. Znaczy, wiesz co, ta walka nie jest jakimś mistrzostwem świata, chyba, że... Nie, no kolejny po prostu, trzymajcie mnie. Znaczy, ja dopiero jak pogram więcej na wyższe... 8 na 10, 8 na 10. Będę w stanie prostu mówić o poziomie walki. 8 na 10, nie, wiem. Ale nie... Moim zdaniem walka jest bardzo dobra. Oczywiście ta gra to nie jest tak jak Bloodborne, tylko walka, więc mogli sobie pozwolić, ale jednak jest coś majestycznego, majestatycznego w tych ruchach Geralta. Żagon, jak, jak walczy, że rzeczywiście on tańczy z tym, z tym, z, tym miecza, ten, z tym, mieczem, że on wywija takie kołowrotki, takie cięcia, to co mi się bardzo no to są, to podoba to i na pewno wy nieraz wiesz, robiliście. Tak, że tak, tak, tak, ale te animacje, na przykład te finishery, bo czasami robisz jakiś cios krytyczny, który kończy i nagle ta, odcinasz głowę i ta głowa gdzieś leci, czasami w ekran, czasami gdzieś w inną stronę, czasami tniesz na pół potwora czy tam człowieka, że tak, że po prostu wiesz, jak jakimś takim, taką kataną, no nie, super ostrą, yy, no chirurgiczne cięcie przez korpus. No, nie, no wiek, tak, to nie, ale to jest nie, animacja, tak. wiesz, to jest animacja stała, to cięcie przez ten korpus się pojawia. No tak, ale to jest element walki, wiesz, o co ci, że to jest taki wizualnie wspaniały takie fatality robisz, no... które, no... no, no tak, ale to nie, nie moim są... zdaniem to nie, to nie jest mechanika walki, to jest tylko i wyłącznie pewien finisher, który ci się pojawia, który oglądasz, natomiast z mechaniką walki to ma niewiele wspólnego, bo to cięcie pojawia się samo z siebie, zazwyczaj na koniec. No tak, ale na przykład jest... możesz Ardem ogłuszyć przeciwnika, a później, wiesz... Przetoczę wam jeden przykład, bo teraz akurat mi się e, przypomniał, może to nie wiem, może głupi przykład, ale powiecie, czy jest ok. Yy, przypomniała mi się walka w Batmanie, gdzie jakby to dla mnie mm -hmm. była taka wzorcowa walka tego, tak jak to ładnie nazywałeś tańca głównego bohatera, który w Batmanie widać no po prostu gołym okiem, jak to wszystko jest płynne, te rychły są płynne, te przejścia pomiędzy poszczególnym parowaniem, czy ciosami są, są bardzo płynne. Natomiast doskonale wiemy przecież, jak Zbudowana, zbudowane są, anima jak, jak się buduje animacje w tego typu rzeczach, że to jest zbiór animacji, które animator przygotowuje i sztuką zaprogramowania tego odpowiednio jest stworzenie tych przejść pomiędzy jedną a drugą animacją, żeby jednak ta responsywność między graczem a postacią była no, w miarę płynna. No i tu mi się wydaje, że nie do końca ten proces został z, zrobiony idealnie. Tak. I tyle. Ja się, ja się z tym zgadzam w stu procentach. Znaczy, to nie znaczy, że walka w nie jest zła, moim zdaniem, ale rzeczywiście nie, przykład, bat, przykład Batmana jest naprawdę dobry, bo tam, tam rzeczywiście walka jest, walka była jedną z mocniejszych stron tej gry, tak? mimo że to nie była gra stricte zręcznościowa. Z, z, no. z bronią białą, tak? z mieczem. No, no tak, ale gołe pięści tam wchodziły, szły w ruch. I to jest, tylko, to jest tylko ten element, który, tak powiem, zwrócił uwagę na samym początku gry. Natomiast... Y im dalej w las, tym o wiele lepiej. No, przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Ja się przyzwyczajam do tego, jak się Wiedźmin porusza, że na pewne rzeczy muszę zwracać uwagę. Nawet wchodzenie na półki skalne, czy jakiekolwiek inne elementy. Przecież to, to, doskonale... To Przecież... Nie. Ja, ja, ja w, w Wiedźmina grałem bardzo roleplayingowo, czyli się wczuwam w to, więc często chodzę zamiast wszędzie Ja zakładam grać, białą perukę. Ale i wiesz, to jest super śmieszne, jak wchodzę do, do pomieszczenia, stoi tam czardziejka, do której chcę podejść i z nią o, cześć, mała, zagadać. Po czym nagle niechcący jakoś tak nie trafiam w przejście i schodzę po schodach obok niej. Znaczy to jest denerwujące w przypadku tych wszystkich świec, które jakoś wyjątkowo są zawsze położone na biurku blisko jakiegoś przedmiotu, który musisz podnieść i tylko, wiesz, psykasz tymi palcami i odpalasz, zgasisz, odpalasz, gasisz. Ale ja nauczyłem się tak na przykład z drabinami, że jak widzę drabinę, to ja podchodzę do niej i milion razy naciskam... Y a na, na padzie, żeby po prostu od razu, jak już się załapię, to żeby... Tak, sobie tak dokładnie z... tak jest. Albo tak. na przykład zbierając jakiekolwiek przedmioty. Nie wiem, czy zauważyliście, że cały czas mi wyskakuje komunikat, żeby ten przedmiot podnieść, natomiast muszę zobaczyć ten przedmiot, żeby go podnieść. Na przykład to A mi dziś tam wisi na dole ekranu i do momentu aż nie kamery, że tak powiem, nie skieruję na ten przedmiot, no ja tego przedmiotu nie podniosę, nawet jakbym to A przyciskał 100 razy. Więc jest mnóstwo, słuchajcie, takich szczegółów, które które powodują, że jednak tam pewne zacięcia przy tym takiej płynnej rozgrywce się pojawiają. Natomiast te, to jest, na pewno to nie jest game changer w ogóle jakikolwiek. To są drobizny, które wydaje mi się po godzinie, dwóch godzinach rozgrywki w ogóle się o nich zapomina i głównie się gracz skupia na fabule fantastycznej i... I na czerpaniu z tego całego świata. No i tyle. No właśnie, a jak wam się podobają y, postacie? To może cytat, to może, to może, to może cytat, tak, żeby... żeby, żeby ro... Że... No, ja mam teraz Geralt i Jennefer. to więc a, a propos postaci. Jednak miłość to jedna sprawa, a męskie poczucie niezależności to zupełnie inna. Po roku wspólnego związku Geralt ulotnił się z domu Jennefer z Wengerbergu, <śmiech> zostawiając na stole liścik i bukiecik kwiołków. Nie trzeba chyba mówić, że obo, owo rozstanie tak rozsierdziło Jenefer, że przez następne cztery lata na samo wspomnienie o nim zgrzytała podobno zębami. Albowiem o ile Wiedźmin jest profesjonalistą, jeśli chodzi o walkę z potworami, o tyle w przypadku związków z kobietami zachowywał się zawsze jak sztubak. To tyle. No, no ja, ja jeśli chodzi o postaci, to, to Jenefer to jest jedno przepięknie wykonany model. Ciri ślicznie wygląda. A to koncentruje się na A to, zabrzmiało postaci. to zabrzmiało dość seksistosko Janowę. przepięknie no nie, wykonany no model się... w zasadzie gdyby nas słuchali miłośnicy Poligonu albo wręcz redaktorzy Poligonu to mieliby pewnie przebogatą krynicę nie bo, krynice. Nie, bo mi, mi bardzo bardzo zależy na tym żeby po <śmiech> powiedzieć na tym że mi się po prostu podobały ko postacie kobiece, oczywiście, ale jeśli chodzi o postacie męskie też są fenomenalnie zrobione no. który mężczyzna najbardziej ci się Damian... podoba? to to nadzieja, tak? Biorąc pod uwagę, gdzie, że tak powiem, w tym nie, no, mieszkasz, tak? No nie powiem jaskier, bo to nie o to chodzi, ale powiem, że na przykład Baron jest świetnie zrobiony. Albo D, e, Nie wiem, czy wymawiam dobrze do mnie, Dixtria? Dixtria? Dixtria? To jest taki. taki. E, A mi się najbardziej koleś, podobała Dea. Spotkacie w Nowigradzie. Słucham? Mi się najbardziej podobała Dea. Dea. Dea, czy Dea? Dea chyba. Mhm. Kojarzysz? Mhm. Teraz chwilę, chwilę, chwilę, no, tam, chwila, chwila... No, Damian, myślowe Damiana. Ja, tak. słyszę, słyszę tryby, które wchodzą. No, dokładnie. Ja y, rozumiem, że chodzi ci... Znaczy, ja wiem, o kogoś chodzi, tylko e, z tego, co, co wiem, to to jest nienarodzone Damian dziecko. Damian sobie tak? teraz robi speedrun, ale więc sobie to nie robi teraz. Nie, nie, bo... Ale bo pamiętasz wy, bo, mówimy, bo, mówiali, Tak, bo ja pamiętam, bo już jest za mną i rozmawialiśmy takie, o aspektach było, postaci, no. jakby, które zdążyły się urodzić, tak? Ale nie, a, no, ale przecież nie... ten, ten model jest w tej grze. No nie, no, to jest akurat też element, który poruszy, znaczy poruszył, znaczy ten, ten fragment tej historii poruszył poligon, nie? Bardzo istotny, bo tam jest przemoc wobec kobiet i tak dalej. A od tego chędarzenia Ale dlaczego tego nie pokazują? Pokaz ale dlaczego tego nie pokazywać w sumie? No dobra, nieważne, nie, nie wchodźmy w polemiki z poligonem, bo, bo ten post... Spotkałeś... To ja zapytam Piotrka, bo bo Piotr jak mi tutaj komunikuje te, telepatycznie, że mam mniej czasu na nagrywanie, więc ja bym chciałem się zapytać Piotrze, która z, z postaci, które do tej pory spotkałeś, nie musi być żeńskiej, wywarła na tobie jakieś wrażenie takie pozytywne. Co? Wszystkie. Bo to jest to, o czym mówiłem, że te questy są super. Czy napisane. szlachcianka, czy... I rozmowy... Kurtyzana z za. Nie, podoba mi się bardzo to, jak na przykład w prologu miałeś questy, które teoretycznie rzecz biorąc nie były ze sobą powiązane w żaden sposób, ale jeżeli łączyłeś fakty, gra... o których gra nie mówiła tobie tam gdzieś, nie wiem, w notatniku albo w questlogu, to układałeś sobie historię całego tego regionu, znaczy regionu, tej wsi, mm -hmm. tego, co tam się stało. Ja miałeś tak. Jeden quest, który dotyczył tam jednej rzeczy, drugi quest, który dotyczył drugiej rzeczy, trzeci, który trzeci, a tak naprawdę z każdego z tych questów padało tam jedno zdanie, że a to tam było kiedyś coś takiego, a to tam potem ten ktoś tam przyjechał, kto inny mówi, a że tam co tam przyjechał, ten był taki owaki i naprawdę tego jest bardzo dużo. Jeżeli tak jest do samego końca gry, to naprawdę zakochany w tym Zobaczysz komplet. w ogóle, bo, bo nie wiem, czy już jesteście na tym etapie, że wiecie, kogo tak naprawdę szukacie. Nie, hmm. nie NFR, tylko... No tak, tak, no to tak, mówię, tak, tak. po, po no, tak. no ale to chyba tego... I Aha, nie, ja jeszcze nie nie, no nie bo są to osoby, to osoby, które na przykład, wiesz, byli. siedzą jeszcze w białym sadzie, bo wiesz, bo w białym sadzie jest tyle questów. To to i ja w na przykład w białym nie sadzie nie... z 4 godziny siedziałem albo od 5. No właśnie, no, są osoby, które siedzą w tym białym sadzie i nawet nie wiedzą, że jest, że jest coś innego. Że jest górę, grana. Grana. Ale fantastyczna wiesz, to... kraina, wiesz, chodzę, zdrywam oczywiście mnie, mnie, tylko, mnie tylko w tym białym sadzie, roz, roz, sadzie rozbawiła jedna rzecz, że tam jest taka sytuacja, w której... Yy... No dobra, kurczę, no nie będę zdradzał... że wiem, że jest taki, że musisz szybko jechać, gdzieś zobaczyć się z Yennefer, ale jest zawsze jeszcze okazja, żeby iść na piwko, no nie, pogadać ze znajomymi, zrobić jakiś quest, dla Kowala, tak? No. Nie, nie, chcę powiedzieć tylko, że jest jakiś quest, w którym jest, tak powiedzmy, że jest jakieś miejsce, gdzie coś się wydarzyło, jakiś potwór tam grasował, no i tam do tego, do tego miejsca macie zaprowadzić jakiś tam lokalny chłopek i się okazuje, że ten lokalny chłopak ma budę, która stoi, no nie wiem, dwa skrzyżowania dalej od tego miejsca, gdzie podobno jakiś potwór zaatakował jakąś tam ekipę. I to było dla mnie, mówiąc szczerze, trochę słabe jednak, mimo wszystko. I i, I w paru innych questach, właśnie. Ale, ale właśnie w paru innych questach też znalazłem mm -hmm. podobną, y, podobne sytuacje, czyli wiesz... Y... Miejsce, w którym grasuje jakiś niebezpieczny potwór jest w gruncie rzeczy od wioski oddalone o 200 metrów, no. To trochę... No to, to się zmieni troszeczkę, zmieni nie, ja, ale się. Ja ale się... ja już jestem dalej, Później z tego wierzchowca musisz korzystać, no nie, że ta twoja nie, no, tak. klasz, płotka, no, ale z łódki ten, nawet ten. też trzeba popływać gdzieś. No nie, łódk w ogóle, o tym aspekcie żeśmy nie powiedzieli, znaczy, o wodzie. Ja, ja byłem w, w, w szoku. O nurkowaniu. Z... O, no, no, przepraszam, ale ty wyrażasz dźwięki zachwytu, mówiąc o wodzie i o nurkowaniu? Przecież to jest najgorzej zrobione no ja stary, widziałeś, w grach, jak w to w czasów, wy... nie wiem. Nie, Asasina najgorzej niego. to przesadziłeś. Nie, przesadziłeś. Assassin's przesadzi. Creed miał świetnie zrobioną wodę. Nie, Przepraszam, Flag, Creed 4. Black Flag miał lepiej zrobioną wodę. Tam to taplanie się, czy tam nie pamiętam, czy to było trójce czy dwójce, to była tragedia, a w Wiedźminie pływanie to jest koszmar. Nie, ja, wiem. ja się nie zg... to nie, też jest nie, kwestia nie. przyzwyczajenia się. Ja na przykład w nie, ja ogóle nie wiedziałem, się nie jak się bronić przed tymi, tymi y, y, y, wszystkimi morskimi stworzeniami. O, ja, ja do, do, do, do momentu, aż odkryłem kuszę. I kusza oczywiście działa pod wodą, więc jest super. Hmm. I jak harpun. I okazuje się, że nie jesteś bezbronny, no nie? Że nagle te wszystkie kontrabandy, które gdzieś tam są, czy jakieś rozbite e, statki, no nie, możesz je odwiedzać. To wszystko i... Geralt bierze nie? na plecy do tych swoich kieszeni. Pokażą. Ale bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię tą motorówkę, no nie? Bo ta motorówka jest super. Motorówka ja zwiedziłem... miejscu, to jest. Tak, ale w ogóle jest taki moment, że... Ale ja sobie wtedy zauważyliście, sposób... że jak ona zawraca, to te żagle się wyginają w przeciwną stronę, jakby nagle jakimś dziwnym sposobem wiatr wiał z przeciwnej no strony. No może on znak robi, słuchaj, wiatr wtedy wie, tak jak on chce. No, ale nie, ale, ale nie ma tego znaku bardzo no, to dopływanie do motorówką, bo tylko, że jest coś takiego, że tam jest yy, jedno miejsce, gdzie chciałem przepłynąć na drugą stronę jeziora i okazało się, że rzeczywiście gra zawraca Cię. Wiesz, dzia, ten element taki, że wiesz, znaczy, przepływać przez tą granicę na i nagle się cofa. Się Jak tak? ja to Aha. sprawdziłem w prologu, gdzie wylazłem za koniec mapy przysłowiowej i pojawił się napis, że idziesz w miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc, więc lepiej zawróć. Tak. No, no, ale... Bo jeśli chodzi o wyspy, no oni to rozwiązali w prosty sposób po prostu. Nie ma, nie ma Tylko przesu, że jest... wracając, Ale, wiecie, ale wracając są... na chwilę do Assassin's Creed Wody, tylko pamiętajcie, że w Black Flag jest w zasadzie sama woda. Praktycznie. No tak, no. Skoncentrowali się na tym. Ale nie, bo, bo to, co mi się też bardzo podoba, że ta otwartość świata w Wiedźminie powoduje tak, że na przykład gdzieś tam nie idziesz i nagle stoi żołdak jakiś i mówi, nie przejdziesz, bo nie masz glejtu, nie? To ja mówię, a ty mi już tak glejty, no nie, kazał. To ja sobie po prostu przyszedłem, nie mostem, tylko sobie przepłynąłem w pław, no nie, i, i znalazłem się w miejscu, do którego powiedzmy, i tak chyba miałbym dojść, nie, tylko być może potrzebowałem ten glejt, żeby przejść przez most, jak cywilizowany człowiek, jako mieszkaniec tam jakiegoś średniowiecznego miasteczka, no ja poszedłem po prostu na taką inną, inną drogą i ta gra nie ukarała mnie, bo pamiętacie w GTA na przykład, jak, żeby cię zatrzymać te, na, na, na, na tych pierwszych wyspach, to miałeś tak, że niby Coś tam robili, że, że mosty były zamknięte i broń Boże, jak gdzieś się chcieli znaleźć przed czasem, to nagle gra wysyła za tobą cały kordon policji i, i cię próbowali tam, wiesz, zabić, zamordować. No ale chyba coś w GTA 5 już tego nie było. Wiesz, no bo w GTA 5 też jest taką grą, że ona skupia się na pewnych aspektach i rzeczywiście ta otwartość jest. A, ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz a propos takich fabularnych rzeczy związanych z wiedźminem, które wydają mi się y, jednak mimo wszystko y, no takie podejrzane, powiedziałbym, dyskusyjne. To jest kwestia tych tablic ogłoszeniowych. No jakoś ciężko mi jest sobie wyobrazić, że te chaty, chłopy i, i ta ludność wiejska, która zamieszkuje... W, o, umie pisać. O, tak, umie pisać i nagle daje ogłoszenie na ścianie, że tu mnie proszę pomóc i tak dalej. No, no, Ale wiesz, rozumiem, co, wiesz co, to rozumiem, są... jak, żeby to robił jakiś y, pan lokalny, który gdzieś tam przyrzuca i na przykład, nie wiem, trzeba zabić jakiegoś pod no to wiadomo, no, sołtęż, że, że to no, gdzieś tam... Co, ja so, bym powiedział, sołtysz, że jest ktoś, jakiś hera, Herod, czy Herald, czy ktoś tam mówi, herod, ładnie, herod, herod I, ktoś i on inny. no tak, no, ale zbiera wszystkie te wszystkie, i on to wypisuje, dlatego, że zauważ, że tam nie tylko są źle w mi są na przykład jakieś donosy, albo jakieś informacje, no tak, że jakiemuś właśnie, kolesiowi ach. skarpety śmierdzą i nie róbcie z nim interesów. No albo na przykład masz tam informacje o tym, że nie ufajcie chorowi, dlatego że jak nasza córka była przeziębiona, to wziął ją, kazał położyć na drewnianej desce i wsadzić na trzy zdrowaśki do pieca. <grystanie> tylko, że wiesz, tylko, no tak, tylko chodzi... I, I nie masz questa z tego, to jest po prostu informacja na tylko... na przykład przełożony ten wiersz, co mnie wszyscy w dupę, podłożone także tam i nil w gracki coś tam, coś tam, na pewno to chyba był Tuwima, tak? Dobrze mówię? Tak. i Szymborskiej, nie będzie Nilwgarczyk No dobrze, ale ch chodzi mi o to, że zgadza się, tylko chodzi mi o to, że wiesz, na, na takiej wiosce, nawet jak ktoś daje takie ogłoszenia, w, znaczy w te, tej wiosce Wiedźmińskiej, znaczy w, w świecie gry, yy, no to jednak do kogo? No do innych, innych chłopów przestrzegają, czy, czy jakiegoś rycerza, a może tam w sumie jednak psy szczekają tymi yy, tyłkami no i wiesz. Tak, ale, no tak, no, no, ale taki przykład z życia codziennego ci dam, nie wiem, czy widziałeś takie zdjęcie, które krążyło jakiś czas temu po internecie, jak w jakimś, czy w szpitalu, czy coś takiego, brajlem na jakiejś tabliczce, wysoko nad głową, było napisane coś tam. Wiesz, że jakaś taka tablica informacyjna, czy informacja, po prostu nie wiem, że chyba wszyscy tutaj widzieliście to. No, nie, no jasne. I ale... też niby mówisz bez sensu, bez sensu, ale jednak, no ja wiem, ale Ktoś mimo wszystko, to to, no tak, ale to była jedna tabliczka w jednym szpitalu, a tutaj mówimy o tym, że jednak mimo wszystko w tym świecie, który jest yy, zaludniony, zwłaszcza takim prowincjonalnym, wiedzińskim świecie, który jest zaludniony jednak przez analfabetów, tak mi się zdaje, i ludzi niewykształconych, yy, tablica informacyjna jest, yy, nie jest niczym yy, dziwnym. Mi się wydaje, że jednak mimo wszystko to są takie kultury bardziej oralne i wydaje mi się, że tam powinny jednak to inaczej przecież znany też trochę bez. ale, ale bo... Sałopowski też, bo to świat Sapowskiego też był znany z tego, że on bardzo często wprowadzał na przykład w mowie no nie? rzeczy, które y, jakby okay, ale... nie były związane. On nie próbował stylizować na przykład języka na jakiś taki, wiesz, staropolski ale, i tak dalej. Nie, ale operował różnymi słowami, typu właśnie nie używał słowa wampir, tylko wąpierz, tak? Używał tych nazwy potworów, no, które nie są... Bogactwo języka y, wiesz, Sapkowskiego to jest coś, co powinni No, no, w ogóle, no to w ten sposób jednak stylizować. Cholewki, Smolić, no to w ten przysyni, sposób stylizował. Tak, tak. Wyd Ale no... wydaje mi się, że próbujecie rozwiązać kwestię czysto gameplayową, dopisując do tego jakąś filozofię. Po prostu jest to Nie, no wydaje no, mi się, że. i tyle. No tak, tylko że z punktu widzenia świata i wiesz, i takiej konstrukcji tego świata może nikt na to nie zwraca uwagi, bo jesteśmy. Ale moim zdaniem jest to niespójne. Moim zdaniem jest to niespójne. Ja, ja nie pamiętam, czy u Sapkowskiego w tym świecie yy, yy, takie, takie elementy, tabli, jak tablice ogłoszeń, na których ludzie przybijali, wiesz, w mieście to pewnie co innego. No bo jednak w mieście żyją ludzie. Na les? nie, to, to ja ci powiem, odpowiedź na to pytanie, Juliuszu, bo wiem, jakie chcę zadać, ja ci powiem tak, że pierwsze opowiadanie Wiedźmin Sapkowskiego z 1986 roku zaczyna się od tego, że Wiedźmin przychodzi właśnie do, do miasteczka i ma kartkę z wypisanym zleceniem na potwora, nie? Że właśnie z jakiejś to tablicy ogłoszeń tak, bym ale musiał zerwać, okay, nie? No jest, nie wyciął tego z gazety ja mówię, jakoś, nie, nie, nie wiem, ja mówię, że, e, że Dlatego ma ja mówię, że tablica ogłoszeń, na której jest przybite ogłoszenie napisane przez jakiegoś Heralda czy Sołtysa, czy jakiegoś innego, bo to nie jest ogłoszenie dla ludności lokalnej, tylko to jest ogłoszenie dla Przybysza, dla Wiedźmina, który jest wykształcony, który umie czytać, para się magią, jest fachowcem, jest, zabija potwory i tak dalej, i tak dalej, to nie budzi moich zastrzeżeń. Moje zastrzeżenia bardziej budzą te niby smaczki, tak Czyli te wszystkie jakieś i te rzeczy, które są skierowane do ludności, powiedzmy, lokalnej. No, no ale to jest. Być może jakieś... nie doceniasz potęgi y, jednak szkoły polskiej, tego, że sześciolatki idą do szkoły. Panowie, y, czy będziemy kończyć jakoś niedługo? Tak, ja mam bardzo piękne zamknięcie naszej dyskusji, absolutnie idealnie dopasowane do tego, o czym mówiliśmy w najważniejszą kwestii dzisiejszego odcinka, czyli Kung Fury, czy też Kung Fury ma 30 minut. Więc 31 dokładnie. Więc... Czyli rozwiązali problem tego, no, czy to właśnie. starczy na półtorej godziny filmu. No nie starczy, dokładnie. starczyło tylko na 30 minut. Czyli jednak Damian miał rację. No. no, no A to czy... ja Ale zwykle. Piotrek tutaj dzielnie, dzielnie bronił. Tak, dziękuję. Do, do rozwiązaliśmy jedną kwestię bardzo ważną. Tutaj dziękuję yy, tutaj Ci Piotrze za to. Yy, czy chcesz jeszcze coś dodać do dyskusji? o y, Wiedźminie. Czy, czy po prostu czy bo ja myślę, wiem, że, że dyskusja o ja Wiedźminie wróci... wróci na pewno? Nie wiem, czy jeszcze w jednym, no, czy, czy, czy to w Obiecuję wam, wam i drogim słuchaczom, że wrócimy do dyskusji Wiedźminie i to będzie e, przepełniona spoilerami, dlatego, że tam jest tyle aspektów, o których z wami chciałbym porozmawiać, ty, będzie w o to samo nie odcinek, mogę, bo w ja wiem, że, mówię, że nie mogę tak, wam... Nie, tak, tak, to to to <laughs> nie, to będzie wcześniej. To będzie odcinek przed The Last of Us, to będzie odcinek o od Wiedźminie. I, I to będzie odcinek poświęcony też Wiedźminowi właściwie głównie, dlatego, że naprawdę fabuła, konstrukcja fabuły i wątki, jakie są, no ja bym bardzo chciał z wami porozmawiać, bo nie tylko chodzi o to, że one nawiązują do, do jakichś słowiańskich naszych tradycji, ale tam jest oczywiście to, to, to, to, to jak na przykład Sapkowski, jak pisał opowiadania swoje, to czerpa, no nie jest tam jakiś tam legend i tak dalej, typu wiesz, szewczyk dratewka i tak dalej. Tutaj też masz takie motywy, tylko ja nie chcę oczywiście psuć wam zabawy odkrywania tego same, samemu, więc na pewno, drodzy słuchacze, obiecuję wam, że będziemy jeszcze o Wiedźminie mówić. Nie wiem, czy w następnym odcinku, czy dopiero za dwa tygodnie, dlatego, że to jest gra. Ja gram od właściwie premiery non-stop. Non-stop i dopiero teraz jestem na ostatnim etapie. Ja tylko dodam... Ja wiem, że jeszcze ja tylko dodam to jest gra na 128 Ja godzin. tylko dodam jedną rzecz, że, bo to, co, o czym mówił Piotrek, yy, bo tak mówicie o, tych, o tej kulturze polskiej i tak dalej, tak, tak mówiliśmy o tym, wspomnieliśmy, to, co Piotrek mówił o tym wsadzeniu dziewczyny do pieca, to chyba w, w, wy, wyczailiście, skąd to jest, czy nie? No tak, nawet ta notatka nazywała się Rozalka. No... To dobrze. No więc to wszystko ma sens, tylko ten sens my odkrywamy na zasadzie odnoś odniesień, a dla Amerykanina to jest, mówi, Boże, co za, co za jakiś taki ci Polacy. Co nie, te, nie, ci, no, ci, no to, to pokazuje jednak opieca. mimo wszystko, jednak pokazuje pewną, właśnie mówię, jakiś taki, no ten świat takich straszliwych dysonansów i takich straszliwych różnic, ale z drugiej strony no jednak właśnie no, tak wygląda ten świat, no to jest spójne z wizją, tak? Ta, to jest to, co ja mówię, że jak stoisz w jakiejś tej wiosce takiej, nie wiem, pierwszej, lepszej z brzegów w Wiedźminie i widzisz tą przyrodę gęstą, no to czujesz się, że rzeczywiście tak, no tak to wygląda. To nie jest przycięte drzewka i nagle jakiś teren ładnie jakby skonstruowany, tylko jednak ta przyroda jest dzika, no. To, to jest znowu, to jest ten aspekt, znowu to porównanie do westernu, moim zdaniem, ono jest jak najbardziej zasadne, no w tym sensie, że, że Western to jest też zmaganie się cywilizacji z, z naturą. No. Jest świat natury, świat cywilizacji. Więc tak. się ścierają. Ko kończąc te, ten etap naszej dysputy o, o Wiedźminie, to jest gra, którą po prostu trzeba zagrać. I mamy tą, tą, tą fantastyczną sytuację, że nie tylko ta gra jest po polsku i w ogóle jest z Polski i tak dalej, ona jest w Polsce bardzo tania. I w wersji pecetowej można ją kupić za, za grosze i, i naprawdę znaczy za grosze, no w sensie, ja rozumiecie mnie, 120 zł to naprawdę nie znaczy jest Znaczy ta konsoli też nie jest droga, za gre... bo ja kupiłem ją... W... Ta gra jest warta, ja obliczyłem y, y, czasu kilogram kilogracza godzinę i ona jest warta 1567 zł. Natomiast ta gra, ta gra, ja zapłaciłem za tą grę 180 zł na, na tym, na live w wersji do ściągnięcia i tyle. Także myślę, że... to te... nie żałuję. Nie, absolutnie. A dostałeś artbooki, inne rzeczy, takie Nie, nie, dostałem tylko... Do... Znaczy, to wszystkie dodatki, no, które są za darmo udostępniane, tak? Które A kupując wersję PC, to że w pudełku dostajesz... Właśnie, bo nie zrobiliśmy unboxingu, ale Michale, przypomnij, co jest w pudełku. Zresztą Piotek, ty też chyba masz te same no, gadżety, nie? Że tam jest instrukcja. W pudełku jest... Jedna, druga, mapa. trzecia, czwarta płyta. Muzyka. <laughs> Muzyka. Ścieżka dźwiękowa oczywiście jest w wersji audio. Jest, yy, oczywiście, teraz, ścieżka dźwiękowa. oczywiście teraz z głowy mówię. Są naklejki wiedźmińskie, są, jest mapa, yy, jest krótka instrukcja. Chyba tyle. Jest klucz do goga, klucz go który do goga tak, tak, po wykorzystaniu tak, tak. daje wam właśnie dostęp do wszystkich tych tak, materiałów, tak. tych artbooków, tych, tych yy, y, filmów jakichś pokazowych ścieżki dźwiękowej no, czy jak masz na płycie, to oczywiście to już nie ma znaczenia, więc naprawdę... Dobrze, to nie, dyscyplinując, Projekt... dyscyplinując, bo się rozwlekasz, no. Tak. Nie, no bo muszę, no, zapłacili mi to, muszę to powiedzieć, Dobrze. przepraszam. No na tym to polega, wiesz, bądźmy profesjonalni. Czyli wersja pc 12 12x10, wersja tak. Xbox 8x10? Nie, dziewięć na 10 Nie, 10, no, 10, myślę, 10, że pod proszę. względem pod względem gry, no to jest gra jest na takim samym, taka sama ocena, wiesz, no. po... Piotrek, ty dajesz ile? 9, na 4. A dobra. Nie, ale 50, 50, a poczekaj, żeby to tak nie zabrzmiało, że, że ja ten, nie, ja też oceniam tę grę, dla mnie, dla mnie to jest najwyższa nota, ja daję najwyższą notę. Czyli 10, Piotek 9 na 10, Michał. Ja się wstrzymuję jednak do skończenia, ale na chwilę obecną Michał daje, 10, daje 9, no 8, 8. 8, tak, 8, 8 no tak właśnie, to myślałam rację, że jeżeli będzie tak samo, jak jest do tej pory, to tak stanowczo 9 na 10. A ja, ja, się, ja już wiem, że to jest wybite. Jedam 12 i to jest pierwsza w historii Fantasmagi 12. No to ja w takim razie daję I... 13 i wygrałem. Nie, nie, dobra, słuchajcie, bez, bez żartów. Umówmy się, że jest to nie, ważna, ważna, wybitna produkcja, która się pojawia ale w tym roku. I nie zapominajcie o jej rzeczy jeszcze, że w tym roku, w tym roku nie będzie. Dojdziecie do tej gry, przyznacie, przyznacie mi rację, zobaczycie. Będziecie tutaj było ja w z Kung Fury, że, że ta gra to jest 12 i no, 10. I zobaczycie. Dobrze. Dobrze, to ja dziękuję, dziękuję. bardzo. Teraz będzie taki segmencik, ale Piotek mówi, że musi już iść, więc ja chyba, że jeszcze zostaniesz chwilkę na co, Ale ja to też już muszę iść. iść. Nie, nie, będzie Dragon Age versus Wiedźmin 3. Bozu. To, co obiecałeś. Okej, okay, nie dobra, Michał. to ja już. O, ja już to ja się nie wiem, czy dam radę. To, może przesuńmy, to może przesuńmy ten Dragon Age na następny odcinek. Nie, bo ja muszę poznać tą opinię już teraz dzisiaj, no to w, bo... w żołnierskich słowach. No ja mogę to w 30 sekund okay. dobrze, skrócić. Czas start. Więc Damianie, Geralcie, porównywanie Dragon Agea i Wiedźmina na trójkę, z na trzy, jest bez sensu. Powiem dlaczego? Zaraz. Nie wiem, dlaczego w ogóle sporo osób chciało, tak powiem, nawiązać tą konfrontację między tymi dwoma produkcjami. Rozumiem, że chodzi, że to jest gatunek RPG z jednej i z drugiej strony. Ja miałem tą przyjemność, momentami wręcz też nieprzyjemność grania w najnowszą produkcję Dragon Age Inquis Inquis Inquisition. Jak pięknie krążysz. Powiedz, że Dragon Age to jest dupa. Przede wszystkim jest jeden aspekt, który odróżnia Wiedźmina od Dragon Age, to jest to, że w Dragon Age jest bardzo skupiony na Drużynie, na, pamiętajmy, że tam sterujemy czterema postaciami. Historia. Ja przyznaję, że się odbiję od Dragon Age z kilku powodów. Pierwszy, głównym powodem jest taki, że budowanie tam fabuły jest bardzo chaotyczne. To jest coś, co porównanie do Wiedźmina jest totalnie, według mnie, zepsute. I, i tyle, no i, i tyle mogę powiedzieć. Dziękujemy. Rzeczywiście się, zapowiadało się, że będzie dużo niż. Ja się, jeżeli tak, ja bym tak miał w tym momencie czuciałeś. komuś polecić Dragon Age'a i Wiedźmina, zdecydowanie w ogóle to nie ma co porównywać polecam z, tylko i wyłącznie Wiedźmina, ponieważ Dragon Age jest bardzo specyficzną produkcją. Dla mhm. osób, które grały we wcześniejsze Dragon Age'y, to jest w ogóle też jakby jest to swego rodzaju in, in, inna produkcja, bo ten świat jest mhm. bardzo otwarty tam i tam ilość tych wątków pobocznych historii jest cała masa. Natomiast tam jest masa różnych rozwiązań, które mi się nie podobają pod kątem mhm. i czystej mechaniki, tego taktycznego widoku, który jest totalnie bez sensu i budowania tej fabuły. Więc tak. to nie jest OK. Jedynym plusem, który na chwilę obecną. Wydaje mi się, że tu jest porówno to jest kwestia, to są kwestia wizualna, więc i Dragon Age według mnie wygląda bardzo dobrze i Wiedźmi też wygląda bardzo dobrze. A ja dodam jeszcze jeden to jest trzecia Liga, A ja dodam jeszcze, nie, nie, to nie jest tak. A ja dodam jeszcze jeden plus, że Dragon Age na pewno będzie za darmo kiedyś umieszczony w jej Access, więc w takim razie ja się wstrzymam. So. Tak. Aha, no i przepraszam, ja jeszcze dodam... jest jeden aspekt, może też ważne, to jest to, że pod względem sterowania postaci bardziej mi się podoba Dragon Age. A, to takie opowiadasz farmazo. To, to prawda, ja, mi się ja. wydaje, że ja grałem w taki... Yy, tam, Michał no, to, do jest wykorzystania, to jest jednak pecydowy, że tylko klawiatura i myszka. No dokładnie. To to... Dobra, panowie, Dobrze, to kończmy. ja tylko powiem, że odkryłem ten easter egg, w którym Gerald mówi głosem Piotra Franczeskiego przed wyruszeniem w podróż trzeba zabrać drużynę, czy coś w tym stylu. Więc ta propos nawiązania do tego, co powiedział Michał o drużynie. Dobrze. Ale I ja, jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Ja bym chciał uniknąć w ogóle dyskusji tak na przyszłość, yy, Dragon Age Wiedźmin, bo to są jednak... Ale ja myślałem, że to ty chciałeś wprowadzić, ja myślałem, że to zapowiedziałem. No jest dobrze, panowie, nie kłóćmy się o to, tylko już stwierdziliśmy, że nie ma kończymy, sensu porównywać, kończymy. kończymy. Unikamy. Kończymy. Czyli w żadnym odcinku nie będzie dyskusji już więcej... Dragon Ale może się Wiedźmin pojawi. Jak, <laughs> jak Jules tej... dorwie swoje łapki do Dragon Age. Dziękuję Piotrkowi Kulankowi. Dziękuję bardzo serdecznie Tobie dziękuję. dzięki słuchaczom. Juliuszowi Koczaskiem. Ja również dziękuję. I Michałowi Kicie, który znalazł czas, żeby. Ja dziękuję nas za ja Damian za zaproszenie. I może jakiś cytacik na zakończenie. Cytacik już, już podaję to... to ja się pożegnam, a ty przygotuj cytacik i to będzie No to będzie cytacik może z samego początku Wiedźmin kompendium o świecie gier, który serdecznie polecam jeszcze raz. Naprawdę. To ja się pożegnam, a Michał przy, otwiera książkę, więc ja się żegnam Damian Pawlaka-Dachman. Pamiętajcie, żeby znowu zwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiera.net, lubić na Facebooku, śledzić na Twitterze, polecać znajomym. Do słyszenia. Hej, a teraz cytat. Drogi czytelniku, dzieło, które trzymasz w swych rękach, jest kompilacją wielu szkiców i notatek zarówno mega autorstwa, jak i zebranych lub skopiowanych w czasie odbytych przeze mnie rozlicznych podróży. Przywykłem bowiem gromadzić obserwacje i wiadomości wyniesione z przeprowadzonych dyskusji, aby po latach mogły służyć potomnym jako źródło inspiracji lub refleksji.